Witam, Fantasmagieria, podkaz o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 427, ja nazywam się Damian Polhaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan, aka Pan Codziennik. Witaj Piotrze. Dzień dobry wieczór, i albo dzień dobry po prostu, albo dobry wieczór, tobie dobiali i wszystkich tak. słuchaczom. No właśnie, takie jet laga, prawda, mamy, bo yy, troszeczkę, ja troszeczkę, troszeczkę obejrzałem, troszeczkę. ty obejrzałeś całość yy, yy, Game Awards, Jeffa Kilego i o tym za chwilkę porozmawiamy, ale no tak, że dużo się zmieniło. Ja oczywiście, znaczy osoby, które są na grupie, którą właśnie polecam, Fantasmagieria, no wiedzą, że e, dołączyłem do, w końcu, tak jak obiecywałem, do, do, do, do grona użytkowników e, w wirtualnej rzeczywistości. Padło na PlayStation e, VR, ale to też tak zapowiadałem, że to będzie PlayStation VR. E, nie będę się teraz z pytaniem rozwodził, tylko chciałem taki dizerek zrobić. Powiedz że, tylko tak, czy, czy jesteś zadowolony z zakupu? Jestem, chociaż nie będę tutaj właśnie teraz recenzji sprzedawał, ale wiele rzeczy przetestowałem. Może nie tak dużo jak niektórzy, którzy po prostu 20 tytułów od razu na, na, bo się chcą tak nakłamić. Po prostu nie miałem czasu, ale ale i pograłem w, i w Valkyrie. Najpierw oczywiście w, w demko, które się kończy po 5 sekundach. Więc mówię, tak, no, co to demko jest, to jest taki taki teaser straszny. Tak, nie? Nie? teaser, wiesz, wchodzisz do tego statku i e, no, dlatego zakupiłem e, i właśnie i Valkyrie, i e, GTA e, GT Sport, ganturismo Sport, Eee, oczywiście troszeczkę popróbowałem e, VR Worlds i taka VR Worlds jest fajna, bo to jest taka no to jest taki pakiet, nie? Takich, tak jak żeśmy już kiedyś rozmawiali, takich doświadczeń mm. koncepcyjny e, pokaz możliwości PlayStation VR i naprawdę, e, choć tam jest prawie zero interakcji, to oczywiście najbardziej mi się podobały te takie właśnie podmorskie to wiesz, to zejście pod wodę i tak dalej ale niesamowite wrażenie właśnie robi i kiedy jesteś w tym statku, w tej kopsule wiesz, masz takie poczucie, że jesteś w ogóle w, w obcym ciele taka tak, jesteś jakimś... troszeczkę wier oszukuje rozmiary, bo, bo to ciało, wiesz, wirtualne jest troszeczkę większe, Tak miał, nie wiem, 2,5 metra mhm. I, i trochę to, to, to widać, ale na przykład takim y, Ganturismo Sportu, no tam proporcje były idealne i ja po prostu miałem y, wiesz, mózg mi y, przez, przez pierwsze chwile nie mógł y, dostosować tego, że ja nie mam rąk przed sobą tylko na kolanach gdzieś, nie, bo trzymam pada. Tylko, <słysyć> <grymianie> <grymianie> bo mózg widział te ręce, prawda, na, na, na kierownicy. Ale y, i w walki wygląda fantastycznie, chociaż oczywiście, no tam, jeśli chodzi o tekstury, to jest tam inna sprawa, ale ta imersja, ta kabina, to oglądanie się, ta, ta, ta, to dźwięk przestrzenny, to co uwielbiam właśnie y, tej wirtualnej y, rzeczywistości, to jest y, fakt, że to nie tylko jest obraz, y, tryb, ale też dźwięk. I na przykład jak oglądasz sobie w tym, e, chyba to jest theater mode, czy cinema mod, e, mhm. kiedy nie wiem, oglądasz film, czy, czy grasz, kiedy obracasz głowę, to jakby dźwięk jakby jest, zawsze staje na przykład jak masz telewizor przed sobą, tego jak w głowę, to porada ci się dźwięk obraca, tak? Że masz po prostu ucho do telewizora. No to jest świetna sprawa. No i powiem ci, że nie żałuję, chociaż widać, że to jest po prostu, że pewne rzeczy trochę rozczarowują, na przykład jakość obrazu, no... Mhm. Cześć, jest, przecież, jest ja za, za każdym razem, jak zakładam, zakładam hełm na głowę, to przez takie pierwsze kilka minut mam takie, hmm. To nie wygląda tak, jak powinno. Po czym po pięciu minutach się tak przyzwyczajesz i przestajesz tak. to widzieć. Przestajesz widzieć, że, że tam jest coś rozmazane troszeczkę, czy, czy wcale nie jest jakieś takie... No bo są, są rzeczy, które wyglądają no, krystalicznie czysto. Też. No, ale to przeważnie są rzeczy, które są statyczne. Na przykład, kiedy stoisz, kiedy jesteś w, ka w kabinie samochodu i oglądasz właśnie no, wnętrze właśnie w turismo sport, to tam no, najmniejszy detal widać, jest ostro, ale w z ruchu ta, ta y, graficznie gra, no, no, prezentuje się w tym wirtualnym świecie dużo gorzej niż, niż gry na PlayStation 3. I to samo jest y, z, z Drive Club VR, który owszem, no fajnie to wygląda, wiesz, to, to, to, to jest niesamowite uczucie, kiedy możesz się rozglądać i, i, i czyjesz, że jesteś na samochodzie, jednak przesuwasz taki trochę rozmazany obraz, taki mdły. I dlatego jak masz takie gry, które, y, które są świadome, znaczy twórcy byli świadomi ograniczeń, Yy, sprzętowych, ale, ale no, stylistycznie nadrabiali i yy, yy, yy, yy, na przykład, właśnie Astro, Astro Bot yy, Rescue Mission mhm. no to wygląda fenomenalnie, dlatego, znaczy fenomenalnie, w sensie yy, krystalicznie czysto, wiesz, obraz jest jak żyleta, dlatego że po prostu tam nie ma jakichś fajerwerków graficznych. No. No mam jeszcze parę gier, yy, no zainteresowałem się farpointem, tam yy, Zeratul polecał, więc yy, postanowiłem. Podobno można, właśnie, znaczy, podobno. Byłem przekonany, że wiele gier wymaga y, kulek, prawda, do, do uh. zabawy. Albo na przykład taka gra jak Farpoint wymaga, prawda, te, y, tej ramy do roweru, czy aim kontrolera, ale okazuje się, że nie, że to jest coś, co A ty masz kulki, z... czy nie masz kulek? Mam jedną. I ja ją kupiłem Ach, wtedy, jed... kiedy była za grosze, bo nie potrzebowałem. Potrzebowałem tylko jednej kulki, bo na PlayStation Move to, była, to, to było absolutnie wszystko, co potrzebowałeś. A teraz to właśnie wszystkie te kulki poleciały w górę. Controller Move Używany, możesz kupić za 30 euro, kiedy ja pamiętam, że, nie wiem, kupowałem przed premierem vr za, za, parę euro. To był tak, jest taki niesamowity przeskok, bo to jest, to jest niesamowite, no ale, no, prawdopodobnie w pewnym momencie, no, dokupię to dlatego, że, no, wiele gier wykorzystuje to, że możesz, fajnie tak swobodnie nie No bo to jest właśnie tak, tak, ten, to, to, wrażenie, że masz dwie ręce, jest, jest, jest, jest duże zmianie. Ja polecam w tej kwestii, job simulator. O, który jest absolutnie, absolutnie wyborny w, w, w tym, co doświadcza, mm -hmm. dostarcza. No dlatego właśnie o PlayStation 5 troszeczkę bardziej się rozegram, w ogóle mam taki pomysł, żeby sobie zamontować w takim miejscu, gdzie nie ma telewizora, i tylko w tam właśnie to jest takie miejsce, takie sekretne miejsce, będę się tam chował przed dziećmi i prawda nikomu nie będę przeszkadzał, bo jednak wiesz, jak to jest? Jak jest duża rodzina, czy w ogóle rodzina, jest to ktoś, kto co, coś ogląda na telewizorze, ktoś coś robić albo nie ma, można uh -huh. teraz oglądać, bo, bo coś tam i tak i, i jesteśmy tak spychani z tym naszym hobby gdzieś w kąt, w kąt, a tutaj właśnie liczę, że no bo to jest to, że, że PlayStation VR ma ten tryb taki e, wirtualnego telewizora, jeżeli się tak wyrażę. Możemy sobie mm -hmm. po prostu e, to, taki taką efekt takiego kina zastosować i są w ogóle świetne aplikacje, które, które właśnie udają to kino do, do takiego najmniejszego detalu, że widzisz fotele, prawda, po prostu widzisz salę kinową i no, to jest fantastyczna rzecz, no i bardzo mi się podoba. Ja się cieszę, że takie promocje były te, te czarnopiątkowe, bo, no dobra, to prawda. bo PlayStation i, i PSVR to, to jest najlepszy teraz, znaczy najtańszy w tym momencie taki, taki kompletny sprzęt właśnie do wirtualnej rzeczywistości, bo ja nie bawiłem się ani o Go, ani nie mam, nie miałem doświadczenia z, z Gear vr ale Gear VR sam sobie nie jest tani, to gogle, a do tego musisz mieć drogi telefon. Więc, albo nie taki Nie wiem, jak teraz z telefonami pewnie dużo taniej kupisz, takiego Samsunga, który, który z, z gier z VR działa, no ale no, to, jest, to jest to i prawda, mam nadzieję, że y, kiedy nie wiem, za rok, za dwa usłyszymy o PlayStation 5, to, to wiesz, bo ja uważam, że te Google to będą kompatybilne z, z, z PlayStation 5, bo one same w sobie ono ten tylko obraz. Oczywiście on jest w niższej ja, ja, ja jestem trochę ciekawy, kiedy oni wyjdą, czy, czy wyjdą z wersją 2.0. Znaczy już wyszli troszeczkę z wersją taką 2.0. Znaczy można powiedzieć, że 1.5. Bo, bo y, ja nawet nie wiedziałem o tym, że, y, że troszeczkę okablowanie się z, y, zmieniło. Tak? Że wcześniej było tak, że miałeś taki na kablu do, do, do, do, do, y, do gogli miałeś taki kabel, do którego dołączałeś słuchawki. To był taki pilocik. A teraz jest tak, że po prostu słuchawki są podpinane, i te takie, które są dodawane, są takim króciutkim kablu, i one się trzymają tak z tyłu głowy. I masz też pilocika, prawda, do podgłaśniania, do włączania. Kontrolera wszystko jest na, na, na tym, na, na, na, samych goglach. A w poprzednim modelu tak nie było, ale ja nie wiem, jak tam właśnie ta jednostka, która, która zajmuje się właśnie generowaniem tego obrazu, no nie, żeby on w tych goglach tak to przy wygląda, ja nie wiem, czy właśnie tam nie będzie potrzebna jakaś zmiana, żeby właśnie w kolejnej wersji właśnie, uf, nie, może właśnie 4K bo no, ja nie wiem, jaki, jakie możliwości ma e, e, HTC Vive Pro, ta najnowsza wersja, ale prawdopodobnie na, na, najnowsze sprzęty wiara no muszą, prawda, do tej poprzeczki zacząć sięgać, jeśli chcą e, jakoś konkurować, nie? No ale pozytywne są bardzo wrażenia, jak właśnie pogram więcej gier, to, to jak będzie właśnie w końcu w co ostatnio graliśmy, to o tych grach poopowiadam, bo na razie to się bawiłem w takie doświadczanie wszystkiego tak, tak, to znaczy, i doświadczanie znaczy właśnie filmów 3D i tak dalej. Chociaż powiem Ci kontrowersyjnie, że duży telewizor 3D daje lepszy efekt 3D niż, niż ta, wir ta wirtualna, niż ten, ten wirtualne kino. Ale to też kwestia może filmów, że tak nie, nie bo, bo mam, mamy grawitację w 3D i, i tak zachwalana jest właśnie, że grawitacja świetnie wygląda w 3D, ale ona nie zrobiła takiego na mnie wyważenia. Nie ma takiego efektu, że coś wychodzi z ekranu. Takie miałem wrażenie. Jak na przykład, nie wiem, na telewizorze możesz mieć się... No ale to jest to jest temat na, na inną, inną, inną, inny odcinek. I jest parę rzeczy, o których której chciałem porozmawiać, ale też przeniesiemy je do następnego odcinka, dlatego że wczoraj w nocy polskiego czasu, amerykańskiego to było gdzieś tam wieczorem, odbyły się najważniejsze nagrody prawda no bo tych nagród jeśli chodzi o, o branżę gier jest dużo nie, tam chyba tydzień temu czy tam parę tygodni temu było jakieś było tak tak tak coś tam się dzieje regularnie no ale ale żadna nie jest ma uważane. rangi. kilisów tak. prawda no, kilisów dobre określenie, tak faktycznie no i ja, ja oglądałem y, y, pierwszą godzinę na żywo że się tak wyrażę i, i, i nie to wyglądało i później oglądałem właśnie już dzisiaj rano do, dokończyłem sobie Piotrze, pewnie się nie wyspaj z tego powodu. Przyznaj się, że znaczy ja, oglądałeś ja, wszystko, no bo na Twojej yy... stronie, Pan Codziennik, jest <laughs> e, specjal, który, w którym zrelacjonowałeś właśnie wszystkie najnowsze te word premiery, się pojawiają, wszystkie zwiastuny. To tak polecam właśnie, żeby odjeść Pan e, I oczywiście też jest lista nagrodzonych. Nie? Więc... Pamięć, że to było tak, że w momencie, w którym Jeff powiedział: Dziękujemy za oglądanie. To ja dosłownie kilka chwil później kliknąłem Opublikuj na, na no. wpisie z, z, z, z specialem The Game Awards. Jak, jak live no robiłem, właśnie, tak, tak, dokładnie. Wszystko robiłem na bieżąco, więc oglądałem na żywo całą mhm. imprezę, a z tym niewyspaniem postanowiłem być przebiegły i zamiast zarywać nocy, znaczy i tak, jeżeli wstajesz o drugiej w nocy, to ją zarywasz, tak. natomiast zrobiłem tak, że po prostu po powrocie z pracy natychmiast położyłem się spać, i po jakichś tam sześciu godzinach snu stałem. To byłeś rześki, to prawda? Tak, Musiałeś tak. Oglądać oglądałem to z... z świeżością umysłu. Dużo większą niż mam teraz. Tak, ale zdecydowanie jest, jest coraz lepiej, jeśli chodzi o to... Widać, że jest w ogóle... Ta pompa jest jeszcze większa. Ten Microsoft Theater no, wygląda fenomenalnie. No To jest no, ogromna sala, no, przepięknie przygotowana. Znaczy, to, to, tam specjalnie nie... Znaczy, dla mnie najważniejsze było to, że, że, że faktycznie to się godnie prezentowało i, i ja nie jestem... Już nie śledzę tak, na przykład Oscarów, tak jak, znaczy, jak za, jak za młodość tak, się Ja oglądam, oglądam te nagrody już tam od kilku lat na żywo i e, po raz pierwszy nie miałem prawie w ogóle, czy nawet w ogóle momentu takiego poczucia, powiedziałbym, żonady. jak Nie miałem parę, ale, af... to takie, ale to był takie Ale wy... jak tam Crash Bandicoot wyszedł przebrany, Aha. czy jak był ten chłopaczek, który A to było fajne, to, to było fajne. Mi się John McHale bardzo podobał, jak, jak, bo, bo to był właśnie bohater tego takiego niesławnego odcinka Game Awards, takich nagrywany mhm. właściwie jakby to był jakiś sitcom bardziej niż, niż, niż ten, ale najbardziej chyba żonujący był, był taki, znaczy nie żenujące, ale tak mówię, tak nie pasowali ci aktorzy, którzy się tam pojawili. No ci aktorzy, zwłaszcza, że komentując niektóre rzeczy, to rzucali że w ogóle takie teksty, głowa tak, no ten... no, ma nie miałem, nie miałem napisać jakąś mowę, ale nie miałem czasu, bo grałem w Fortnite, a, a na szczęście napisali za mnie, więc będę teraz czytał z tego No tu chociaż jest taka, wiesz, tak, burzenie czwartej ściany, ale... Yy, Christopher Waltz, yy, Wa Waltz, Christopher Waltz, tak chyba się właśnie mówię, ja wiem, że on jest takim charakterystycznym aktorem, ale jakby on był tam jakiś evil genius, to byłoby fajnie, ale on zawsze gra siebie. Nie? I, i to, jest, to jest ten problem. I tutaj mi się wydaje, że tak nieprzekonująco yy, yy, zagrał yy, członka PC Master Race, który woli <coughs> myszkę i klawiaturę. No, ale to była taka, to były takie drobne rzeczy, no, wiadomo, ja ale. Znaczy, oczywiście, masz rację, że tam, że chodziłem bardziej o to, że nie było, jak, jak, oglądałem to w poprzednie lata, to bardzo często takie, to uczucie, że nadawość się tak nie znikało. Ono było mniejsze lub większe, ale cały czas się utrzymywało. Mhm. No, do, do, tej pory, zresztą nawet zrobiłem sobie dzisiaj specjalnie powtórkę z tego, jak to tam wyglądało wcześniej. No i kurde, astrobot, robot, maszynka do golenia, nie? No to, tak. to po prostu przebijało wszystkie możliwe poziomy. No tu udało się zjednoczyć trzech tenorów, że się tak wyrażę. To było To było naprawdę śliczne. I, i tu chyba, i, i dzięki temu udało się chyba zdobyć takie wsparcie, ja uważam, że, że właśnie finansowe, nie? od tych trzech największych, które pozwoliło właśnie uzależnić tą imprezę od tych wszystkich właśnie reklam pizzy, maszynek do golenia i tak dalej, A tak dalej. Reklamy, właśnie to też jest ciekawe że ty o tym, co mówisz, ale ja mam trochę inne podejrzenie, że mhm. udało się to uzależnić od reklam pizzy, McDonalda i samochodów ze względu na Epic Game Store, który był obecny w trakcie tej imprezy bardzo mocno Promocja tak. jego była wyjątkowa i to nie tylko w samych sobie nagrodach, czy tam World Premiere, które okazywało się, że są ekskluzywami na, tak. na Epic Games Store, ale tak na przykład również w reklamówkach, które leciały między poszczególnymi fragmentami już samego w sobie przedstawienia, Tylko właśnie, właśnie wiesz tam. Mhm. Były, były, tak, były głównie reklamy Epic Games Store i były reklamy jeszcze y, y, organizacji, która jest przeciwko łajpowaniu że jeżeli... Z, znaczy? No, tym takim paleniu, wiesz, u, u, wipe, ja nie wiem, jak to się mówi po polsku. Vibe, vape, tak. Vape. Vape, vape. Tak, to że, że vape rozumiem, co chodzi. Że... Tak, żeby nie, nie wciągać... Że jak wciągasz ten, ten, to masz wtedy czterokrotnie większe prawdopodobnie, że zaczniesz palić. I to były dwie reklamy, które... Prawdopodobnie za pichały. tym stoją, jak znowu lobbyści, jakiś Philip Morris albo Marlboro tak, komponent, Bo bo ci, że jak się patrzyło na to, co Epic robi, znaczy ja Legitli. rozumiem biznesowo, że Fortnite y, zarobił bazyliony dolarów i ich teraz stać na to, żeby y, podjąć walkę ze Steamem i to nie taką na zasadzie, jak to robił, nie wiem, Humble Store, czy, czy GOG. GOG, czy jakiś tam Discord Store, cokolwiek, Origin. tylko czy Origin, czy Uplay, tylko y, Epic, że tak, tak powiem, od, choć całe napijało. Zaczęli od tego, że wykupili gry, które będą u nich ekskluzywnie. Zaczęli od tego. Co też jest ciekawostką, jest sobie taka gra Ashen, która w dniu dzisiejszym, jak to nagrywamy, czyli 7 grudnia, miała premierę mhm. na Xboxie w ramach usługi Game Pass i również w sklepie Epica. Jak polega na tym, że tam Microsoft trochę uczestniczy w developingu, zresztą dlatego ona jest, jest Game Passowa, a Epic kapzylionami dolarów przekonał twórców, że ona też ma być dostępna w Epic Store. Jest to chyba na, na Windows Store, Epic Store, ale na Steamie jej nie ma. Więc ale może się okazać, wieś. że to jest czasowy ekskluziv. No na pewno to ale zaczyna yy... się walka taka na, powiedziałbym, grube argumenty. Czyli znaczy, ja jestem przekonany, że, że Steam tę batalię wygra, ale nie ma nic właśnie lepszego, jak wreszcie jakaś konkurencja, która, której Steam może się bać. Bo już słyszymy, już słyszeliśmy, bo to chyba nie tak dawno temu, nie wiem, Parę tygodni temu y, y, y, prowizję zmniejszył. Swoje tam, to znaczy, było parę dni Zmniejszył dni, tą to swoją prowizję. Tygodniu. tak? To chyba do 25%. Stream, znaczy, tak, to, to, było, to było w tym tygodniu y, i to była y, informacja o tej zmniejszeniu prowizji pojawiła się w przeciągu chyba dwa czy trzy dni przed tym, kiedy Epic powiedział, że a my robimy swój sklepik. Tak. Więc to wygląda jak jakaś taka odpowiedź na informację, która się pojawiła. A z prowizją jest tak, że w zależności od sprzedaży gry, jeżeli masz do 10 milionów to jest normalna stawka, jeżeli masz tam od 10 do 50 bodajże to jest chyba właśnie Mniejsza, na, tak? na tam tak, na, na, na 25%, a jeżeli przekroczysz 50 balnych sprzedanych egzemplarzy, nie pamiętam czy egzemplarzy, czy raczej milionów dolarów, tak, dochodu. Milionów dolarów bary, tak. tak, milionów dolarów dochodu, to wtedy dostajesz 20% tylko z tym no. zabieram. Ale widzisz, bo to jest tak, że ja na przykład, przykład. Przepraszam, dolarzam... wchodzi Epic i mówi od razu, tak. a my zabieramy tylko 12. Zawsze. Co więcej, tak. jeżeli robisz grę na Unreal Engine, to wtedy nawet nie pobieramy prowizji za, za Unreal Engine. Tu, tu, tu, tu. Znaczy, no i wiesz. I to jest fantastyczne, bo ja uważam, że nic tak naprawdę, nie ma nic lepszego dla klienta, jak zdrowa konkurencja między właśnie tymi platformami. Bo Steam dominując na rynku, ono właściwie stworzył taki monopol, że, że, że dyktował warunki. I na przykład ja osobiście uważam, za najfajniejszą platformę, GOG. Ale to dlatego właśnie, że ona ma ty, nie ma tych DRM-ów, że, że ten e, e, klient cały jest taki, wiesz, prosty w obsłudze, jest szczuplutki i dokładnie wiesz, co chcesz z nim zrobić, tak? Steam jest takim już kombajnem, tam jest wszystko i, i, i streamowanie, które tak nie każdy z tego korzysta, i, i prawda, i ten marketplace, że możesz handlować przedmiotami i tak dalej, no jest mnóstwo rzeczy, jest cały ten profil taki społecznościowy, którym, e, który właściwie masz. Nie wiesz, Facebooka nie potrzebujesz, bo masz to w Steamie. Ale mimo wszystko nasycenie rynku właśnie platformą Steam jest tak ogromne, że nawet GOG, mając tak świetny tytuł sztandarowy jak Wojna Krwi, prawda, potwierdzasz, że dobry tytuł. Oczywiście, prywacyjny. Nie sprzedał się tak dobrze, jak oczekiwali tego włodarze CD Projektu, i dopiero jakby odetchnęli finansowo, tak znaczy szczegółów nie znam, kiedy ta gra pojawiła się na Steamie i ona momentalnie pojawiła się w tam czołówce. Więc w ogóle ludzie jakby się spodziewają, że pewne tytuły będą kiedyś na Steamie, tak samo jak się spodziewają, że będą kiedyś w promocji na Steamie. Więc to zawsze tak jakby ta, ta sprzedaż... Co, już jest tak... Wiesz, Ty mówisz o tym, że to jest dobre dla klienta, a ja mam wrażenie, że to jest lepsze dla deweloperów. Dlatego, że jeżeli ten przysłowiowy Epic Games Store chce mieć argumenty, którymi chce przekonywać ludzi do swojego sklepiku, a nie do Steama, to i chce, żeby te gry były na wyłączność w sklepiku, to musi sypnąć pieniądze deweloperom. Więc jeżeli pojawia się platforma, której zależy tak. na tym, żeby twoja gra się na niej pojawiła i ta platforma jest chętna tobie płacić za to, to jest to z twojego punktu widzenia jako twórcy gier na wspanialszy pomysł, bo Steam wychodzi z założenia yy, jak wam zależy, to możecie być w naszym sklepiku. Mm -hmm, mm -hmm. Nie no, ja jestem absolutnie yy, bardzo ciekawy y, tego, co będzie. Niemniej doświadczamy z, już od dłuższego czasu właściwie y, w grach, ale to jest jakby coraz więcej tych sklepików osobnych i Bethesda ma swój sklep. Epic ma swój sklep. No Origin, bo... New play, Blizzard. Origin, New Play, yy, yy, yy, Kiedyś Blizzard było. Jeszcze pra... Tak, kiedyś tego było. Discord. Mnu... No, no o, Discord, właśnie, Twitch ma jakieś tam. I teraz okej. Okay, yy, y, y, Możesz się pogubić. Ja, ja już właściwie u siebie wszystkie te prawda skróty do tych wszystkich sklepów, Battle.netów, prawda? Właśnie nie mówisz Wejów, Steamów, Originów, GOGów, musiałem przerzucić, prawda na górę prawda mojego dystopu, bo nie mogę ich później znaleźć. I jest ten sam problem, prawda, który teraz też się pojawia, jeśli chodzi o streamowanie filmów seriali, że, że pojawiają się nowi gracze, pojawia się ten, ten Disney, tak, nie jak ma się to Disney, Disney+, Plus, na... no to tak. rozmawialiśmy o tym tak, w poprzednim tak, tak, tak. odcinku, po prostu y, ludzie zaczną się gubić nie? i, i y, no wiadomo, że y, no, Żyjemy w takich czasach, że, że każdy chce mieć tę platformę, bo to, bo to jest walka o ten kawałek tortu. I, i Epic ma niesamowite e, zasoby finansowe, żeby, żeby tę walkę, prawda, no, jakby na swoją stronę, jakby, jakby to, to, to szale zwycięstwa przynieść na swoją stronę, chociaż to zwycięstwo nie będzie, nie będzie, nie będzie teraz, nie będzie dwa, to, to, to może zająć lata. No ale kto wie, prawda? Jak, tylko to musiałoby być tak, że w pewnym momencie yy, wszystkie gry, prawda, wychodzą też na platformę Epic'a i nie ma jakiejś takiego, takiej złości ze strony Valve, że na przykład ktoś, jakiś deweloper wybrał tę, a nie inną platformę do dystrybucji swojej gry, no bo też tak może się zdarzyć. Nie? No ale to jest, to jest, to jest bardzo ciekawy ciekawy aspekt. No ale zobacz, Epic zobacz jako sponsor temacie, dla mnie jest oczywiście lepszy, niech oni tam wciskają te zjastuny niż McDonald's. Le, Doritosy i tak dalej. tak. Ale zobacz tak właśnie w temacie sypania pieniędzmi do wygrywania i przekonywania, co się dzieje z Game Passem. Przecież Microsoft tam rzuca po prostu pieniędzmi na Minecrafta Ale to jest dokładnie, jest... powiedzmy, jak żeśmy rozmawiali mówię, że Microsoft ma takie pieniądze, że 2 miliardy wydali na, na, na Minecrafta, tak? Mhm. I nie, wy i nie wydają gier i jest, jest problem z tym. I co i poszli po do tego. Wiaście Phil Spencer Center Center kude. Spencer. <grym wytrzymał> Zdecydował, kiedy już właśnie przejął tą pałeczkę nad tą, e, e, tym oddziałem gier właśnie w Microsoftzie, że trzeba właśnie zainwestować w studia. Trzeba po prostu e, zrobić to, co właściwie robi Sony od dłuższego czasu, tylko Sony oczywiście nie, nie kupuje tych studiów, nie? Ale, ale ma tych takich no, first Sony party ma tych swoich developers. first party, wiesz, ty, te swoje cukiereczki, które są do, do, dopieszczone i robią wspaniałe gry i tak dalej, natomiast Game Pass sam w sobie to jest, bo ty mówisz, absolutnie masz rację, że Microsoft kupuje studia, kupił całą masę, ale ja nie wiem, czy widziałeś listę rzeczy, które się w grudniu pojawiły w Game Passie. Znaczy, no wiem, że, że tak. pojawiły się... Premierowo po... pojawił tak. się ten Mutant Year Zero, pojawi się premierowo tak. Below, Pojawił się premierowo Ashen, ale oprócz tego będzie tam Mortal Kombat 10, będzie Ori, będzie Hellblade, Shadow Warrior drugi, mm -hmm. PS w ogóle ten tegoroczny, więc y, to są takie tytuły, które ktoś, kto nie ma ciśnienia kupowania gier na premierę, no ale, przepraszam, trzy tytuły są premierowe, to naprawdę Game Pass może w pełni zaspokoić jego jest taki jego trochę efekt tego granie. Game Passa teraz, jak, jak no, skrób nie wiem, pięć lat temu, było z PlayStation Plus. Kiedyś się zachusnęliśmy tym, że po prostu tyle gier wychodzi na plusa i na tak, naprawdę. Same A, -A właśnie tak. I no powiem tak, rozmawialiśmy właśnie o game, game Passie. Jak ktoś ma Xboxa y, i, ma, i ma czas. nie, Bo jak ktoś nie ma czasu, prawda, i ma czas na przykład na jedną dwie gry w miesiącu, albo nawet na jedną grę w miesiącu, no to ten game pass nie jest tak potrzebny. Y, w tym sensie jakby chciał gryć tylko w nowości. Ale. Naprawdę Game Pass z tymi promocjami, które są i tak dalej, jest absolutnie najlepszą ofertą dla gracza yy, no, w ogóle. Że naprawdę za te pieniądze, które za, za ten abonament, no, dostaje się taką bibliotekę gier, że, że absolutnie, no... I ona się, no, właśnie tak mówi, że ona się tylko może poszerzać, rozrastać. Ja, bo ja nie Ty wiem, wiesz, jak to jest czy na przykład z tytułami nie... innymi, czy one będą znikać z platformy. Tak, jak znaczy, to... jest cały czas, jest cały czas jakaś tam rotacja. Regularnie na koniec miesiąca są informacje, jakie tu znikają, jakie tu przypływiają. Natomiast nie zmienia to faktu, że ty mówisz, że trzeba mieć czas, ja czasu nie mam, a i tak mam y, abonament, wykupiony tak. chyba na rok do przodu. Tak, ale bo opłaca ci się, że wszystkie gry Microsoftu automatycznie będą, czyli Forza Horizon 4 mógłbyś kupić za pełną cenę, ale masz Game Passie za darmo. Tak, y, to tak. możesz kupić Forza Eats. Horizon za pełną cenę, albo dokładnie te same pieniądze przeznaczyć na Game Passa na rok w górę, nie? I masz wtedy... Tak, do I mieć naprawdę całą masę świetnych... I będziesz mógł tytułów. zagrać w Crackdown 3, które się pojawi. Mm -hmm, mm -hmm. No ale tak... Wspomnieliśmy tylko o tych trzech tenorach. To był taki dosyć ciekawy moment, dosyć zabawny, ale pokazujący o tym, że jesteśmy ponad podziałami. Czyli, czyli mieliśmy właśnie, y, trzech y, w, głównych bossów, to no nie? Sony, Microsoftu i Nintendo America, w Ameryka. Czyli, y, zawsze zapominam, jak się, jak się tam pan od, y, od, od Sony nazywa. Więc jak, ty masz lepszą pani do nazwisk, Piotrze? Sean Lydon? Tak. Sean Phil Spencer i, i Reggie Reggie Philly tak tak, Reggie też, to Reggie. tak i Reggie i, Reggie. I to, to dla mnie trochę było zabawne że oni wybrali taką formę, że jeden mówi jedno zdanie, później drugi mówi, trzeci, tak w kółko nie? Dla, to, to ale ja trzeba, my to podstawie ja czekam aż ktoś zrobi lip-sync z tym i podstawi właśnie, właśnie trzech tenorów, nie jak śpiewają. I to będzie fenomenalne. Słuchaj, a to, co jest, to, co jest ciekawe swoją drogą, to to, że za wyjątkiem tego trzyosobowego wystąpienia, jeśli się nie mylę, może przegapiłem, ale chyba nie, yy, Sean Layden nie pojawił tak. się solo. Bo zarówno Reggie rozmawiał sobie z tak. Jeffem później tam na scenie i wymieniali opinie na temat Super Smash Bros., który w ogóle jest wspaniałe, Również pojawił się oddzielnie na scenie Phil Spencer, znaczy nie na scenie, tylko tam z boku w tym, na tym takim podniesieniu, gdzie, gdzie Jeff y, witał ludzi tak. i z nimi rozmawiał. Mm -hmm. No i było pytanie w zasadzie, a co tam z Boxem, jakie macie plany, co tam, jak będzie, hu hu ha, ha. No a Sean Layden się nie pojawił i to taki, taki wiesz, takie kropeleczka dziekciów do tej baćki miodu. Tak, być może właśnie tam były jakieś takie, tak i został zmuszony do tego, żeby tak podstawiony pod ścianą, nie? że wiesz, pr -owo. No, musiał się pojawić, ale. Y, chociaż. Nie wiem. Wydaje się, że. że y, bo teraz nawet się mówi, że Sony troszeczkę przystopowały, dlatego że nie chcą się. No, ostrzeć się, może nie chcą. Oni, wiesz, oni nie są chcą na... za bardzo y, pojawia, zapowiadać nowych tytułów, czy jak, jakichś rzeczy takich grubych, no bo trzymają to wszystko do, do zapowiedzi y, PlayStation 5. Nie? I niektórzy już spekulują, że nawet na e 3 coś będzie, no nie na następnym na 3. Chociaż bardziej znaczy taka realna data będzie. to jest 2020, nie? No ale no, no właśnie, no widzisz, no czyli nawet yy, nie wiadomo, czy oni zostawią sobie... No, ja nie mówię, że zostawią to na Gamescom, to jest niemożliwe, ale... Ale, ale chodzi o to, że yy, no być może oni po prostu nie mieli nic, z takiego, takiej grubej, z takiej z grubej rury nie, nie no mieli No tak, nie mógł, nie mógł rozmawiać z Jeffem, temat, co tam na PlayStation w przyszłym roku, jak na PlayStation w przyszłym roku nic nie będzie. Tak, wystrzelali się, mieli najlepszy rok, jeśli chodzi o ekskluzywy, no PlayStation zamiotło. No, Game of the year. Było, było W tym roku, jeśli chodzi o gry, to było Sony na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Nick na trzecim miejscu Nick na czwartym miejscu Nick na piątym miejscu Nick i powiedzmy, że gdzieś tam egzekwo yy, Sony i Nintendo, no nie? Bo tu już trzeba się spierać. To już są, wiesz, fani, jedni już, że na przykład tam odgrzewane kontlety na, na Switcha to wciąż są warte uwagi i tak dalej, ale naprawdę, jeśli chodzi o gry Nintendo, w 2018 roku nie pokazało zbyt wiele ciekawych, ciekawych rzeczy. I, i, I dlatego uważam, że w ogóle jako platforma to, to, to Xbox wygrywa, ale no nie gramy, a jeśli chodzi o gry, no po prostu one nie ma konkurencji. No i ten line-up, jak to się ładnie mówi, wiesz, te, te tytuły, no to, to ja na przykład no nie grałem jeszcze w Spider-Mana, ale no nie wątpię, że ten Spider-Man to jest jednak pierwsza liga i ludzie, którzy mówią, a tam nie ma żadnych nowości, wiesz, że to jest taki odgrzewany kotlet, że no już już na Dreamcasta był Spider-Man i wyglądał identycznie, nie, no proszę was, proszę was. Naprawdę, nie? I ja tylko nawet oglądając te takie zmiksowane na YouTube filmy widzę, jak fenomenalnie ta gra wygląda. I, I naprawdę nie słyszałem złego słowa od ludzi, którzy... którzy nie słyszałem złego słowa od ludzi, którym się tak gra podoba. Ale, ale generalnie no, to, jest, to jest na przykład gra, którą na pewno bym chciał zagrać. I God of War w tym roku, zamiat. Detroit nie był sławą grą, naprawdę. Ja lubię David K.J. I, i może to nie są gry, które na przykład uznawałbym, że są godne wygrania takiej wspaniałej statuetki, jak Kili jak z, z, z, roz, z dartymi tam rozpartymi skrzydłami, Ale Mimo wszystko, no to jest to jest coś, czego na przykład na, na, na Xboxie nie ma. I e, no powiem tak, no, Możemy jak chcesz, bo, bo to było parę premier. Nie wiem, chcesz na przykład najpierw skomentować y, y, zwycięzców, czy może najpierw te zapowiedzi, co Ci najbardziej podobało z tych wszystkich zwiastów? Może od tego zaczniemy. Co Ci się najbardziej podobało, jeśli chodzi o te. World Ach. Premier. No, mm, co mi się najbardziej podobało? Na pewno, stanowczo podobało mi się. Yy... Ojej, Maria, dziura w mózgu. Nowa gra od Halo Games. 3. Nie, nie, nie. Nowa, nowa gra od Halo Games, która jest takim malutkim, ładnym... Gra o ludziku, który płynie łódeczką. Taka muzyczka A, tam była przyjemna. przyjemna. To mm Hello -hmm. Games, czyli twórcy No Man's Sky. Tak. Takie to ładnie... Z, z naj... najbardziej się nie. chciałem powiedzieć, że możemy najpierw by skończyli z tym, z tym No Man's Sky. Nie? <grym> Oni nigdy nie skończą. No Man's Sky będzie się rozwijał wiesz, po, po czasy. Mnie w tym związku nie najbardziej zainteresowało, że tam się pojawił magiczny napis... Y a Hello Games short, tak jakby oni postanowili sobie, uh -huh. bo przez to, że mają dużo pieniędzy yy, i mogą sobie pozwolić na pracę nad różnymi rzeczami, to postanowili sobie, wiesz, tak tak trochę hobbystycznie robić jakieś takie mniejsze projekty. Ja mam, tak. yy, jak to się ładnie mówi, sweet spot dla takich ładnych indyczków i to właśnie wyglądało jak taki typowy ładny indyczek. Więc na przykład The Last Campfire, bo tak się tak nazywa, mi się uh -huh. spodobało bardzo. Uh -huh. No dla mnie zdecydowanie... Yy... Ale to jest akad no-brainer, w moim sensie. The przypadku. outer Worlds. No, to nawet nie musiałem mówić tu. O, no, oczywiście. Pytanie ten, ten, ten zwiastun nie rzuca tak na kolana, powiedzmy, i tam, bo on trochę wygląda. Yy, ta animacja mi wygląda tych postaci, jak to jest z Borderlands. Ale sam temat, klimat i oczywiście nazwiska twórców. I to, i to wiesz. Yy ludzi związanych z, z Interplayem, tym starym właśnie, z, z, z, którzy pracowali jak Tim Kane, prawda, czy, czy Bojarski przy Falloutie pierwszym. I, że to, to jest ten obsydian, który pracował przy Fallout New Vegas. No to jest naprawdę... To są ludzie, którzy na 100% zrobią grę, która będzie pod względem właśnie tym fabularnym, tym, tego, tego, tego przedstawionego świata, no czymś fantastycznym. Ale dzięki temu, że mają, jak to się mówi, nieograniczone fundusze teraz od Microsoftu, no będą mogli zrobić coś właśnie na miarę no, do, do, do gier takich AAA naprawdę. i naprawdę. I, I nie będą to jakieś zabogowane produkty. Chociaż kto wie, no nie, to się wszystko może wydarzyć. Ale The Outer Worlds wygląda fenomenalnie. Taki klimat właśnie science fiction połączony z, z takim czy czynięciem post no Nie, Bo ten stan zwiastun jest, jest interesujący. No, mamy jakiegoś takiego szalonego naukowca, który... E, Przedstawia nam miasto, które wygląda trochę jak, jak miasto z, z, z Falauta, taki, taki trochę Junk City, ale później widzisz jakieś statki kosmiczne, wiesz, no, widzisz jak, jak, jak, jakieś, jakieś hologramy, jakieś futurystyczne elementy, jakieś, coś cyberpunkowego, no, no e, dobędzie to fantastyczny miszmasz, masz e, fantastyczny naukowy, A czy naprawdę będą fajne e, rzeczy. Gameplay? Nie, nie, nie, jest gameplay nawet, tak? Jest 15 minut, tak, ja znalazłem na Game of Romero A to jest pierwszy osobowy shooter, tak? Tak, pierwszy osobowy shooter, sobie. rozmowy, system dialogów wygląda dla mnie jak, jak z Fallouta? Trzeciego w sensie? Znaczy ja się czy boję, czy... że wiesz, obejrzeli to ci ludzie z CD Projekt Red i teraz kurczę mają problem. Eee, myślę, że nie, myślę, że nie. <laughs> Myślę, że no to wiesz, jest obsidian, to... wiesz, fabularnie Aha, tak. no, ja, ja To, co mnie zastanawia, to to, że ja nie mogę i naprawdę nie jestem w stanie oprzeć się skojarzeń z, z No Man's Skyem, ze względu na budowę tych fantastycznych światów, jakieś tam, wiesz, kolorowe drzewka, jakieś... Oczywiście to jest wszystko zrobione nie przez algorytm, tylko przez artystów, którzy... Tak, każdy i dlatego prawy, to dużo lepiej wygląda. Więc wygląda to z dużo, dużo, dużo lepiej, natomiast sam w sobie klimat, tak jak, wiesz... Yy egzotycznego kosmosu, to jest chyba to jakieś tam, wiesz, fioletowe drzewa, mm, tak. kurczę, tu jakiś dziwny potworów, coś tam, to to wszystko mi się trochę z kojarzy. Więc tak, no to, to jest to, to, wszystko to, wszystko to, co Sean tak Murray opowiadał, że go fascynuje w science fiction, właśnie te okładki z książek klasycznego, z tej złotej ery science fiction, że to, to, to, to, te żółcie, te, te, te, te kolory takie zupełnie inne, wiesz, bo teraz takie science fiction to dominują kolory takie zimne, chłodne, bo to jest pusta przestrzeń w kosmosie, to tam się nic nie dzieje, wiesz, cisza. A tu mamy trochę takiego taki, takiego, festyniarstwa, ale ale, ale tak, ja, ja widzę same pozytywne rzeczy, ale dokładnie to jest to, co... co dlatego rozumiem właśnie to skojarzenie z No Man's Sky, no nie, z, z tymi zapowiedziami. Tak. Ale to jest właśnie No Man's Sky, w którym nie musisz liczyć na to, że trafisz przez przypadek na jedną z, z miliarda wygenerowanych losowo planet, która wreszcie będzie miała fajny, spójny system, że tu może rzeczywiście być ten Jurassic Park. I to jestem strasznie podekscytowany yy, tą grą. Niemniej, znając życie, nie będę się specjalnie ekscytował. Wyjdzie jak wyjdzie, mam nadzieję, że wyjdzie jak będzie gotowa, a nie w jakimś early accessie. I zapowiadają 2019 rok, no ciężko mi uwierzyć w ten 2019 rok, bo to jest pierwszy moment, w którym w ogóle słyszymy o tej grze. I, ogóle, i... Przepraszam, jeszcze, jeszcze, jeszcze odnośnie tego gameplayu, to to też mnie bardzo u, u, urzekło, chyba to jest dobre słowo, że wszystkie rozmowy, które są z bohaterami, którymi spotykasz z NPCami i tak dalej, to wyglądają prawie, że jak żywcem wyjęte z pierwszego Fallouta, bo y, nie są w takiej formie, jak zazwyczaj są w strzelankach, czyli to sobie chodzisz, trzymasz pistolet, to wglądasz i tak dalej, tylko masz Naciskasz sobie guziczek tok i w tym momencie jest przestawienie tak, że cały ekran wypełnia głowa i kawałek ciała tej osoby i normalnie na dole pojawiają się, się sekwencje dialogowe, analogicznie jak to wiesz, w pierwszym falloutie była głowa w tym takim ekraniku na górze. Mm -hmm, Więc mm, to, tak. to, to, to naprawdę fajnie wygląda. Cokolwiek sobie zrobię, jak ja kupuję ich pomysł na to, cokolwiek to będzie, dlatego że, że jakby ufam im blanko no ale to, to, jest, to jest jeden tytuł. No teraz, pierwszy no, znowu ja kolejny, kolejny tu e, Będę dalej trzymał się ładnych indyczków, czyli moja ulubiona firma, która robi najwspanialsze, najśliczniejsze Super i Giant najlepiej, Games. tak jest, najlepiej bieżące ah. gry na świecie, czyli Hades od Super Giant Games, który wygląda y, prześlicznie i brzmi jeszcze lepiej. No właśnie jestem ciekawy, jaki tam jest pomysł na gry, bo każda gra Super Giant Games była inna, to nie były gry, znaczy... Pewne rzeczy były charakterystyczne, bo mnie, na przykład w, i w Bastionie, i w Transistorze no, była ta izometryczny rzut yy, na plansze I tutaj też chyba mamy taki nie. widok. Tak, też jest gameplay, słuchaj, 15 minut się pojawiło. Mhm. E, no, bo przede wszystkim ta gra już jest dostępna w, w Epic Game Store, wiadomo. E, to jest no ta tak ekskluzywna? Tak, to, wieś, to, jest, to jest to jest gra, która jest ekskluzywnie dostępna w A z, wiesz, Epic Game tutaj Store. Tych... Co więcej, ona jest aktualnie w Early Accessie. I jak na stronie swojej Super Giant Games ładnie odpowiada, że ej, ale, bo tam wiesz, to zrobili takie Frequently Asked Questions i ktoś zadał pytanie, czy sami zadali pytanie, od że ej, ale przecież wasze gry to są zawsze fabułą stoją, to jak to się ma do Early Accessu? Na co y, odpowiedzieli sami sobie, że a tak to się ma, że dla nas wydawanie tej gry w early jest zrobienie niczym serialu i każdy kolejny update będzie kolejną porcją historii i możemy się sprawdzić w ten sposób, bla bla bla bla. bla. A gameplayowo sam w sobie Hades to jest strogalik. Wiesz, biegasz, biegasz po y, dungeonach, zabijasz potworki, póki sam nie zginiesz, wtedy cię cofa i znowu biegasz i tam w międzyczasie jakoś sobie rozwijasz postać, rozwijasz postać. Wygląda to w ruchu bardzo ładnie. Widać ewidentnie tą taką ich specyfikę art, art designu, bo oni jesteś takiego, że widzisz obrazek z jakiejś gry i jesteś w stanie stwierdzić, że to wygląda jak Super Giant Games. Więc dokładnie taki styl ma, ma Hades i, i mi się bardzo podoba. A najbardziej mi się muzyka podoba z niego. Już ten motyw dźwiękowy, który jest dostępny też oddzielnie na YouTube do posłuchania, jest o jejku, jejku. Mhm. To mam nadzieję, że też coś więcej widziałeś na temat gry, którą tylko zwiastun e, widziałem i, i mam nadzieję, że, że, e, że za tym zwiastą rzeczywiście coś takiego fajnego jest, czyli Journey to the Savage Planet. I to jest gra, i tutaj cytuję właśnie za, za fantastyczną stroną Pan Codziennik, e, nowa gra Alexa Hutchisona, który wcześniej pracował choćby przy Farkaj 4. I to jest taki bardzo fajny też klimat nie, nie wiem dokładnie też tego, co to będzie gra, bo taka z, jest ekstra kamera nie? tak przelatuje nad jakąś planą, widzimy jakieś martwe ciało, coś tam jest jakaś walizka. Później gdzieś ta kamera się podnosi, widzimy dalsze tło i to jest i to jest znowu to science fiction właśnie z tych mm. tych z lat 60. Widzimy prawda wielką planetę za, w połowie za horyzontem, jakieś coś się unosi w powietrzu, no, Kolejna gra, która ma fantastyczny Ta, nawet Science Fiction. E, strój tego, tego człowieka, który tam się pojawia, też jest właśnie taki, taki, powiedziałbym trochę bajoszokowy, tak? Wielki hełm, mhm, tak. Z jakąś połamaną szybko, jakiś taki Czyli taki może być futurystyczny właśnie, Tak, Tam gdzieś się kiedyś wypowiedzi czytałem, że to ma być, yy, yy, przygodówka. O, yy, no, Tak taka, w sensie bardziej nie tylko taka, taka właśnie, tak. Tam, chodzony, Tak, tak, pewnie, pewnie odkrywanie Savage Planet, więc mm -hmm. Ja bym bardzo chciał, oczywiście, no nie liczę na to, bo jest taka gra, która się też nazywa Journey chyba, Robinson Journey, na psvr -a. Nie mm -hmm. wiem, czy, czy miałeś jakąś Tak, ona, nie, tak, nie grałem. Znaczy, ja nie pamiętam dokładnie to znaczy, ja w damko grałem. Ona wyszła też na chyba tak. te, te okulusowe. Mm -hmm. I no, podobno gra nie jest najlepsza, ale jest, e, ale jest właśnie bardzo fajnie przedstawiony świat i tam... E, ja bym właśnie chciał takie doświadczenie, że jesteś na obcej planecie, wiesz, poruszasz się, coś odkrywasz. Niekoniecznie tam musi być gameplay taki, taki typowy, e, bo, bo dla mnie właśnie wiar daje ci to coś, czego, czego nie daje ci takie siedzenie przed monitorem, nie daje ci tą imersję taką. I, e, i ta imersja nie... Wiesz, no w grze może się sprawdzać, oczywiście jakiś horror, nie? To po prostu... No, no, czujesz to zagrożenie takie cały czas, no bo nie możesz wyjść z tego świata, tak? Jak, jak grasz na monitorze, możesz tą głowę odwrócić i tak dalej, no mm -hmm. teoretycznie możesz zamknąć oczy, no nie w ale to nie o to chodzi. I, i to doświadczenie chciałbym bardzo e, przejść na wiarze, chociaż ta gra no, wygląda na bardzo sympatycznie no, oczywiście w ostateczności, jak to się mówi, zagrałby mi na komputerze czy konsoli. Kolejny tytuł, Piotrze, bo jeszcze eee... tak za dwa i, i e, przejdziemy do, do samych nagród. Tutaj y, niestety nie ma zamiaru słowa, który mógłby powiedzieć o poprawnej wymowie, ale The Pathless, Ś -s -s -ś mhm. ścieżko brakujący, czyli nowa gra twórców Abzu, o takiej pani w takich zwiastun mhm. dosyć enigmetycznych, mieliśmy jakiegoś ptaszka, mieliśmy jakieś bieganie tak. po lesie, jakieś takie mistyczne stwory, no niesamowicie to wygląda też, znowu ten, ten art design tak, taki bardzo artystyczny. Tak. tak, tak. oczywiście wiadomo, że to będzie gatunek tak zwanego artsy -fartsy. Co mm -hmm. prawda jakieś tam stwory się pojawiają, jakaś walka, nie no ładnie to wygląda. Tutaj akurat mm -hmm. żadnego gameplayu dłuższego nie widziałem jeszcze, nic nie wiadomo, ale samo w sobie... Yy, no to de to wygląda właśnie jak takie metafizyczne abzu. przeżycie. Tak, bo tam jakaś taka góra, jakieś potwory z lawy, coś, wiadomo. No, no że tak powiem, po, po ludziach, którzy zrobili Abzu czy Journey, wiadomo czego można się spodziewać. Tak, tak, zdecydowanie. No i teraz pojadę totalną e, komerchą znowu, bo mógłbym prawda w, w coś powiedzieć, że na przykład, nie wiem, Psychonauts 2 i tak dalej, no ale na Psychonauts to już my tak długo czekamy, że no że czekamy. Mógłbym się podekscytować Anthem, ale Anthem to y, chyba jutro, tak nagrywamy to to jutro, ma być to zamknięta. Alpha, niestety, no ja nie, nie, nie sprawdzę, ale ty sprawdzisz, Piotrze, więc na pewno e, bardzo chętnie posłucham twojej ja, opinii na temat ja będę tego. No, w jest, jest pełne NDA. A, to jest możliwości. takie, żebargo. Tak, tak, to jest po francusku zamknięte. BioWare. No, niestety, niestety. Jeszcze pewnie no, przyjdziesz. No, to nie. Wez, do no to dbać. No, no, Jeśli trochę czasu, a, to przyjdą nam, przyjdą nam pewnie jakieś Open bet na pewno. Mhm. To w takim razie, niestety oficjalnie nic nie będziemy mogli powiedzieć. W takim razie. No, ale Piotrze, wiesz. Tam sobie w każdym razie, kolejny, kolejny tytuł, który mi się podoba, ze względu na to, że ja zawsze Far Cry lubiłem, ale tu jest powrót do tego, do tego do takiego, do takiego wesołego szaleństwa. Far Cry New Dawn, czyli gra że można powiedzieć na zgliszczach Far Cry V, że w tych dwóch bohaterkach, tych antagonistkach, nie wiem, tych, z, tych, tych złych babkach, to jest widzę, jakby to były córki Vasa Montenegro. Naprawdę. No tak, jest, jest ta nuta no szaleństwa. I, i, I one są takie bezlitosne, że yy, no, one chyba tam nic specjalnie, znaczy nie, mówią, przepraszam, to nie jest tak, że on nic nie mówią, nie, nie, nie, to, to ten. Ale no, nie pada tam z ich ust nic tak wieku pomnego, jak prawda yy, przecudowne, wpadające w, yy, w pamięć, prawda, choćby dialog o szaleństwie, który tam, mm -hmm. yy, mi się wydaje, że ludzie nawet mogą nie pamiętać, nie skąd on oryginalnie pochodzi, a pamiętają, ale, że jest w tak Że naprawdę. jest w tak. I to jest, to jest, to jest świetne. I naprawdę to bardzo sympatycznie, że się tak mogę wyrazić, o takiej że wygląda. I, I mam nadzieję, że wrócą po trochu z Far Cry 5, piątego gdzieś tam do, do Far Cry'a Nie chodzi mi o napaćkowanie, wiesz, tam znaczkami mapy czy coś takiego, ale, ale wiesz, ja, ja lubiłem, że były te te... Wieże do wspinania się i tak dalej. Ja nigdy nie byłem taki, że o, kolejna gra Ubisoftu, to kolejny wieżę, na się... Nie, tutaj, wrócić, nie? Z, to, tutaj widzisz, pojawił się gameplay już z, tak? z Far Cry, tak, chyba jakieś 10 minut, czy 15 minut i szczerze mówiąc wygląda to absolutnie jak piąty Far Cry. Tak mhm. gameplayowo widać, że to jest oparte... No oni na tutaj ten nawet nie muszą i... się tłumaczyć, że to jest ta sama mapa, tak, tylko ze zmienionym tak, tym, bo to jest ta sama pewnie mapa, tylko po, potraktowana by... atomówką, tak. Tak, nie, no. znaczy ja, ja, ja mimo pewnych y, dużej ilości zastrzeżeń, które można mieć do piątki, mm -hmm. które tam gdzieś się pojawiały ode mnie również, to ja się z nią dobrze bawiłem i, i szczerze mówiąc ten New Dawn też wygląda dobrze. Ale wiesz, zastanawiam mnie jedno, bo y, fascynujące jest to, że w tym samym momencie różne grupy ludzi pracujących w branży gier wpadają na podobne pomysły. Bo to, sądzę. że Far Cry New Down, czy tam Don. Don wyjdzie kilka miesięcy, czy tam parę po Rage godzin 2, tak? przed Rage 2. A... Dlatego, że Far Cry New Dawn wyjdzie 15 lutego, a Rage 2 wyjdzie w kwietniu, w maju? 14 maja. 14 maja, no właśnie, więc... Ale I... bardzo szybko wychodzi, wiesz, ja w ogóle jestem zaskoczony, ja zapomniałem o tym ty, ja myślałem, że Division 2 wcześniej wyjdzie, niż, niż Far Cry 6. No, widzisz, Division 2 chyba jest maj, nie pamiętam Division 2. Division 2 jest chyba później. Znaczy, Jest mocno z... infancywa Ubisoftu, mówisz tak? Yy, Taka yy, w z... pierwszym półroczu. Jak, jak pojawił się ten teaserek, yy 15 marca, 2022. Jak pojawił S się yy. teaserek tego Far Crya, to ja sobie spojrzałem na poprzednie części i zobaczyłem, że yy, główne części, czyli czwórka Primal i piątka, wychodziły w okresach dwuletnich, czyli piątka była w 2018, Primal był w 2016, a czwórka była w 2014. Yy. Natomiast yy, wszystkie te trzy gry, na uproszczeniu uproszczeniu o pół roku od Revealu. Czyli faktycznie mamy Reveal, mhm. który nastąpił teraz i premierę mamy mniej więcej za pół roku. Natomiast ewidentnie to, że to nie jest Far Cry 6, tylko to jest Far Cry New Dawn, to ja, ja tutaj cały czas widzę skojarzenie bardziej z e, Blood Dragon A -a. niż z pełną cyferką. Że to jest taki, wiesz, taki. Tak, tak, far nie procent Jak najbardziej. Nie, nie. Sold ma rację, na 100%. Ja nie masz absolutnie tutaj już co więcej spekulować, to jest na 100% coś w tym stylu. Że to, to będzie Far Cry, jest... te same mechaniki jak najbardziej, ale tak, ta, to jest tak, bo, bo, bo nawet Wikipedia mówi, że to jest taki spin-off tak, i, trochę, i, i taki sequel e, fabularny do piąki. 12 piątki. z wariactwem, że możemy nie, nie, sobie To jest na kusty. No, ja bym się w ogóle nie spodziewał, że to będzie jakaś długa gra. A, autentycznie, tak. To jest, to jest właśnie Blood Dragon wśród Far Cry. Na 100%, nie, nie na 100%. No. No. Czyli zagadka rozwiązana. Ale to też czekam, czekam, tak. Ogląda to się to, to sympatyczne, zwłaszcza, że na samym końcu tego zwiastuna pojawia się jakby pan, pan John Seed, czy tam jakkolwiek on był na imię. I teraz, mhm. e, oczywiście jak zacząłem liczyć, to trochę mi lata nie pasują, bo to się dzieje jakieś tam 20-30, patrząc po... Skoro te główne antagonistki się narodziły już w czasie po zniszczeniu bomb, czyli mhm. one mają tak na oko jakieś 20-30 lat, Czyli to się dzieje 20-30 lat. Nie, on wygląda na młodsze. Myślę, że na młodsze może. No to może Aha. na młodsze. Bo to, bo to pytanie, ile one mają lat, to o tyle John Seed, czy tam. John, Joseph, nie, nie pamiętam, jak tam główna tego... 20 piątka, ja tam... Tak stawiał. 20-parolatki, są... no właśnie. Czyli mm -hmm. byłby 20 lat starszy, no to może około 60 mu być. Bo wyobraź sobie, jaki to byłby twist, gdybyśmy grali Seedem, czyli głównym zubem z piątki. Say what? Ale to, to... Było, to było coś. Ja rozumiem, że są takie teraz takie twisty, ale no. Już mamy Battlefield a 5, gdzie gramy nazistami, więc... No wiesz, on się, on, się tam, on się tam pojawia na koniec tego zwiastu, no mówi, że liczyłem na to, że przyjdzie oczyszczenie i się strasznie zawiodłem, więc musi, wiesz, wziąć sprawę w swoje ręce i naprostować ten znaczy, świat. Znaczy wiesz, no jest coś takiego, taki efekt w Hollywood, gdzie na przykład, znaczy to jest w ogóle efekt takich filmów, seriali i tak dalej, że najpierw masz jakiegoś złego, ale ten zły jakąś taką sympatię budzi wśród widzów, to nie? Taki na przykład Darth Vader albo coś i on na końcu się okazuje, że jest taki całkiem dobry, no nie? I, i zapominasz o tym, że, że koleś jest właściwie no, autorem takiego Holokaustu, nie? że tam zniszczył jedną planetę, no, nie? miliardy ludzi wyginął i tak dalej, ale w nim tkwiło się dobro. Ono było tam zamknięte, zaklute przez tą osobistą tragedię, która go spotkała i na końcu nastąpiło jakieś takie oczyszczenie i pójdźmy w niepamięć to wszystko, co się zdarzyło wcześniej I być może właśnie tutaj z SID-em będzie podobnie, nie? że no przecież... Yy, jedna z, z, z najlepszych serii t, filmowych, tak, Szybcy i Ściekli. Tam jest przecież ten e, e, Hobbs. to no teraz będzie Hobbs i Sean, jak się nazywa ta, e, będzie taki spin-off. I Jones, e, Jason z Stuckham e, gra to e, no jak ci tu nie pomogę, ja niestety kurde. S, no muzyczka, ja szybko tutaj wyszukam. Muszę znać, że mam tutaj z derokiem właśnie w gra to się nazywa o, Hobbes and Shaw. Tak się nazywa właśnie ten spinner i w Pierwszy raz, jak się Jason tam pojawił w tym, to, tu, to był absolutnie koleś, który po prostu w, w szpitalu odpalał granaty, no nie? W zemście tam. Później gdzieś tam im pomagał jako taki, wiesz, Hannibal Lecter, no nie? Który jest po prostu zły, ale ale pomaga dobrym. No i teraz chyba, prawda, to się w ogóle wszystko odkręci. Ja nie wiem, jak to będzie dokładnie w, w tym właśnie spin-offie Hobbs Show, ale no jest taka taka, taka metoda na, na odkręcanie, prawda? Na, na, na robienie właśnie ze złych, dobrych, no nie? Bo gdzieś tam w dzieciństwie byli skrzywdzeni, to nie jest ich wina, że oni później mordowali, i tak dalej. I tutaj może być podobnie. No, nie wykluczam, ale żeśmy ustalili, że to jest Blad e, Dragon, taki właśnie. I, i Absolutnie. 19 lutego y, ta data, która gdzieś tam się pojawiła. 15 jest, w ogóle. Jest... Tuż <tuszka> po no, walentynkach. Tak, no wiesz. To, czyli, ale taki, to jest taki jednak ukłon z Ubisoftu. Mogli to wydać 14 i zepsuć komuś święta, nie? To, to mówi, dobra, to będzie na. Dzień po. No. no i ostatnia z, z gier, które, które ci się spodobały, jeśli chodzi o zwiastuny, nie musi być konkre konkretnie World Premier, no nie Może no, być coś, może ja, co... To może ja tym razem właśnie nie, że mi się spodobały, ale że mi się nie spodobały. To ty na to. To no dobrze, nie spodobały co ci Mortal rozczarowało? Kombat? znaczy, strasznie mi się spodobała zapowiedź jego. To, jak wyszedł był na scenę i powiedział, że no dobrze, tak. to teraz zobaczmy tam, kto dostanie nagrodę Best Fighting Game i pyk, leci zwiastun Mortala. To było super. Natomiast sam sobie ten zwiastun ja chyba wysiadłem z tego pociągu. W sensie ta seria chyba nie jest w stanie zaoferować mi nic, co, co było dla mnie interesujące. Że, czy może w ogóle nie, może bijatyki same w sobie już dla mnie nie... To nie ten gatunek, bo przecież ten zwiastun to było wszystko to, co powinienem cieszyć. Scorpion Raiden, znane postaci, Flaki, w ogóle Fatality jeszcze przedstawione filmowo. No. Chyba dorosłeś, Piotrze. Chyba no dorosłeś. <laughs> chyba tak, bo, Niestety. bo ta, ta brutalność tam była tak... tak bo, bo przez to, że teraz y, wirtualna rozrywka umożliwia nam pokazywanie wszystkiego w sposób bardzo dosadny, to kiedy jeszcze mortale idą w taki styl nieprześmiawczo komiksowy jak nie wiem, na przykład Sol Calibur dla mnie jest, mimo że tam się napieprzałem na wielkie miecze, to on jest wręcz, jest taki no nie można go traktować serio, nawet jak tam Wiedźmin mhm. wchodzi i robi rozwałkę. A te wybuchające głowy czy dźganie się nożami w tym mortalu, to wszystko wygląda jakoś tak tak zbyt gore dla mnie i niestety tutaj mhm, w, wiesz, no wysiadłem z tego pociągu. No rozumiem. To jak ja mogę coś dodać z rzeczy, które mnie rozczarowały. to, to nie do końca mnie rozczarowuje, bo, bo ciężko, prawda, po, po, po takim zwiastunie cokolwiek powiedzieć, ale Anthem e, fabularnie pokazali jakiegoś złego, który tak wygląda, jakiś Thanos albo inny taki, wiesz, z tych takich głównych złych. E, jest jakaś wioska, gdzie ludzie mają te, te, te takie właśnie pancerze wspomagane. Jest taki, wygląda Waterworld, tylko że bez wody. No i gdzieś mnie to nie porwało. Nie porwało i boję się, że przy scenariusze Aten pracują ci sami ludzie, którzy pracowali przez scenariuszu Andromedy. I, I naprawdę interesujące science fiction, które mogłoby być takie, wiesz, podejmować jakieś trudne tematy, albo, albo być, no mieć jakąś głębię, no to będzie taka bardzo bardzo lekka opowiastka, ale oczywiście taka, wiesz, taki Pacific Rim, trochę nie walczymy z wielkimi robo roboty, walczą z jakimiś potworami, strzelamy się. Oczywiście wszystko to wygląda jak, jak Destiny. Jak patrzysz na to, to wygląda po prostu jak Destiny. Nie? Chodzysz, Słuchaj, to patrzę, że się strzelam, to... Mnie Antem złapał tydzień temu, kiedy to przy okazji jakiegoś tam streamu deweloperskiego, zamkniętej Alfy czy kokolwiek, pojawiła się, się miejscówka, którą razem zwiedzaliśmy z deweloperami, która się nazywa Fort Tarsis i ona wyglądała jak e, jakiś taki średniowieczny zamek i miałeś tam mm -hmm. autentycznie nie byłem w stanie nie mieć tych skojarzeń, jak właśnie, wiesz, bo tam potem się wychodziło i były takie namioty ustawione, gdzie ludzie coś sprzedawali, no. Był ten klimat takiego, takiego średniowiecznego miasta, właśnie jak, jak to wyglądało życie, wiesz, jakieś tam, kurde, wielkie, wielkie mm -hmm. statuły bohaterów, niebohaterów, to tam tamto, się, to i to wszystko wymiksowane ze na przykład żołnierzami w zbrojach z wielkimi gnatami. I ten miks takiego dwóch zupełnie niepasujących do siebie klimatów Wzbudził, bo ja całkiem dużą ciekawość i że może tam jest więcej takich... takich fa bo nawet na, mat na materiałach... No coś takiego ktoś, miałeś to, w Black tej pory, Panther, nie wiem, czy widziałeś Black Panther. Nie, nie, nie. Że, że to, miałeś takie je, właśnie... Czy, zaawansowane technologicznie najbardziej na świecie miasto, kraj, a jednocześnie po prostu masz taką tradycję taką, taką plemienną i, i, i, i te uliczki to właściwie to tak widzisz gdzieś tam w tle te wieżowce i tak dalej, ale te, ale te włóczyczki to są właśnie, to są właśnie te, taki, taki targ, takie takie coś bardzo bardzo od oderwanego właśnie od tego, takie niefuturystyczne. nie? Ale ja lubię coś takiego, bo to jest to, to, jest to post-apo, ale jednocześnie yy, znaczy ja to mówię post-apo dlatego, że to, że to jest jakby cywilizacja, która się zrodziła na zgliszczach poprzedniej. Tak, bo Czy bo gdzieś tam ta technika materiałów... została, no bo Większość tych materiałów, zatem, które się pojawi nawet, nawet ten wiosną story, to generalnie można by to skrócić yy, yy, zbroje bojowe walczą w dżungli. Bo tam wszędzie jest zielono, jakieś robale, coś tam. Natomiast właśnie brakowało tego takiego, powiedziałbym, cywilizacyjnego, ludzkiego aspektu. I tam, kurde, może coś tam będzie jednak interesujące, żeby nie robi złych kier. Mogą czasami zrobić średniaka, ale to jest tak średniak z górnej półki. I na przykład mnie wiele rzeczy w Andromedzie po prostu wkurzało, jeśli chodzi o wiesz, fabułę i, i e, jakieś dialogi i tak dalej, ale to na przykład brak było jednak Chrisa tam. Był duży widoczny, nie? Tak, nie pracował no, z nimi. Wieść gminna niesie, jak to się ładnie mówi, że Andromeda wyglądała tak, jak wyglądała, dlatego, że ci ludzie, którzy byli odpowiedzialni za Mass Effecta pracowali przy antem. Czy to jest prawda, to się okaże. No ciekawe, bo, bo technicznie znowu y, bo całkiem nieźle. Mi się akurat, y, wiesz, to jak, jak e, nawet ta walka podobała, to strzelanie w pewnym momencie no, było takie dosyć fajne no, nie, dla mnie, że to akurat, bo to było takie odmurzające, ale I nawet te planety tak źle nie wyglądały. Tylko gdzieś tam wszystko y, no brakowało mi. W ogóle, y, tylko że już nie pamiętam dokładnie, ale była właśnie ta jedna taka planeta z takim, z takim miastem y, właśnie w Andromedzie, gdzie, y, gdzie można powiedzieć, że coś takiego widziałbym w Antem, nie? No, albo, albo, że Coś takiego mogłoby się znaleźć. Na tym, ale no to jest gra, która, którą oczywiście, że z przyjemnością zagram, ale, ale nie nastawiam się na coś że, niesamowitego, żeby się po prostu nie rozczarować. Że studzę moje oczekiwania i, i mam nadzieję, że właśnie y, mimo, że ta beta jest, ta alfa jest zamknięta i tak dalej, że gdzieś tam jakieś przecieki będą, żeby po prostu ludzie mogli wyrazić swoją opinię na to, tego, co, tej koncepcji. Bo, bo, bo, bo alfa to jest gra, jak to się mówi, że skończona, ale jeszcze tam yy, nie ma, nie ma całego kontentu, jakby nie jest wypełniona technicznie chyba nie do końca, tak? Tak, tak? tak to się jakoś fachowo mówi, tak? Że... Tak, tak, tak, tak. A przy, czy jak jesteśmy przy Bioware i już tak kończąc trochę te, te world premiere, czy logo Dragon Age a? coś mogliby pokazać jakieś monitory ludzi w VA Bio, jak pracują i to był taki sam efekt. Cieszę się. Dlatego się cieszę, że to pokazuje ludziom, że nie zapomnieliśmy o marce, która jest dla wielu wielu osób bardzo ważna. I tak samo cieszyłbym się, jakby pokazali logo tylko Maz Efekta. Naprawdę. Mimo, że gra miałaby powstać dopiero za 3-4 lata. Bo to pokazuje, że nie mamy was w nosie i wiemy, że czekacie na kolejne epickie RPG, fantasy RPG od Bioware i ono, ono będzie. I Co, ja, Inquisition, Inquisition wielu osobom się bardzo podobała, więc to nie, ja, jest, to nie jest zła gra. Ja zapytałem osoby, koleżanki, którą znam, która jest największą fanką Dragon Age, jaką znam na świecie. Pozdrawiamy. E, i, odp tak, pozdrawiamy. I odpowiedziała mi w ten sposób. Ogólnie, bo ja zapytałem jej, czy to, że pokazali jakiś generalnie obrazek, to czy ma jakiekolwiek znaczenie. Tak, czyli już się, się, się tam w kolanach. Uwaga, no nie, uwaga. Tam Ogól, ogólnie rzecz biorąc to potwierdzenie zakończenia Trespassera, że Dragon Age 4 będzie polegało na złapaniu czy też zabiciu Solasa, który jest antycznym elfijskim bogiem, który stworzył Veil vale i teraz chce go zniszczyć. Więc Uuu, widzisz, grube dla, dla prawdziwych fanów to jednak było coś więcej niż tylko jakiś tam obrazek. No oni tam, wiesz, na 100 będą oglądać ten teaser. Nie? No chyba, to, już, chyba tak się dzieje właśnie już w ogóle. Nie no, cieszę się. Ja, się, ja, ja mnie, mnie cieszy y, każde działanie firmy, które pokazuje, że okej, okay, marka, która na której, naprawdę, jakby EA w ogóle pokazało, nie wiem, kawałek hełmu y, tego y, Izaaka Clarka. No stary, no to po prostu, wiesz, wygrali to. Żebyśmy no tak, mogli odcinać tak te, te, te, te, te sznury, które mieli tam zawieszone na szyjach. No nie, że spokojnie, no nie? Więc tak jak okay. te epickie zwiastuny Halo, gdzie po prostu, wiesz, może zwiastun czegokolwiek, po czym na końcu widać, że gość trzyma w ręku hełm. No i ta muzyka wchodzi. Cała na biało. No nie, no fajnie. To teraz tak... Było parę ciekawych rzeczy i ja, ja tak jak mówię, no, w, w, warto sobie te trzy godziny poświęcić i obejrzeć całą tą, y, tą konferencję, bo ona wygląda, bo ona przede wszystkim też miała bardzo ciekawy, i to na to dziewki y, stawiał, podkład muzyczny. Było mm -hmm. dużo żywej muzyki, znaczy żywej, y, orkiestra, orki, była orkiestra, która grała właśnie y, przeboje z Gier, fantastycznie to wyglądało. W ogóle słuchało się tego fenomenalnie i, i e, nawet jeśli w ogóle ktoś miałby tylko to obejrzeć, to nie może znajdzie jakiś taki e, skrót, tylko właśnie z, e, z, z tymi z tymi e, utworami, e, bo, bo to, jest, to jest w ogóle też było niesamowite przeżycie no a reszta to oczywiście jakieś gagi, jakieś sympatyczne, jak, no Bandikut wręczający trofeum Jeffowi no takie bardzo sympatyczne, być może to był właśnie ten Laden przebrany, no nie, okay. nie, nie, nie, nie wiadomo, nie? No, no. I naprawdę fajnie było to zobaczyć, no nie było jednej osoby Największego przyjaciela Jeffa. Nie wiem, czy był w ogóle na, na widowni, bo to też chyba nie Nie, pisał, zoko. pisał największy przyjaciel, że Jeff miłego dnia, ale ja niestety jestem w pracy. Nie mogę być. To było, wiesz, było ten, ten, ten Nie y wierzę. Dotykali ekranu monitora i łza im. Nie wierzę. Nie, Piotrze, ja, ja przepraszam, ja ja sobie, nie, naprawdę, napisał. naprawdę, chodzi mi oczywiście, że pisał, że jest mu strasznie przykro i że tam powodzenie w ogóle, ale no ja nie mogę. Sorry, tak, tak. ale w czwartki pracuję, tak? Wieczorem. To było, to było, wiesz, nie, nie wierzę, nie, no, nie, no. Ja rozumiem, że Kojima prawdopodobnie pracuje nie w Stanach, tylko w Tokio. Ale mogę się zdarzyć, że prywatnym odrzutowcem by Jeff sprowadził swojego największego przyjaciela. No, no. Nie, Niestety. nie, no to jest chyba największy. Nie. No, no. Dokładnie padło hasło, że At the moment, Hayao, Kojima and the team are all working hard on the development of that trend. No to jest tak powiedziane, wiesz, no... E, no w, lubię cię, no, ale sorry, no. Wiesz. No, no, lubię cię, ale wiesz co, Do no, teraz piję herbaty. No, hmm. przyszedłbym, ale nie wiem. Słyszą mi się skarpetki, no nie mogę. no, Ale gdyby, gdyby miał inną parę, albo, no wiesz co, no nie... No to jest takie wytłumaczenie e, najważniejsze, wiesz, no, no, no... Wyobrażasz sobie na przykład nie wiem, Morgan Freeman, Harrison Ford, nie wiem, ktokolwiek, Robert De Niro. Chociaż to no, były różne przypadki, jeśli chodzi o odbieranie Oscarów. Ale on mówi, że nie, nie, nie przyjdę na Oscary, bo, bo coś by. No chociaż nie, no. Były chyba takie przypadki, że jak odkręcili coś. To nie, to nie jest dobry przykład. No widzisz. Ale, no ale no. ja bym jakiś. Ale ja bym L4 wziął. On na napisał chory Jeff, przykro mi. <laughs> Naprawdę, Przyszedłby w Polsce, bo wypisali od ręki w komputerowym, by wklepali Kojima, L4 chory, ma trzy dni <laughs> zwolnienia i, i przyjeżdżaj. Czyli trzeba napisać, że Kojima, że jakby co to, to załatwimy w przyszłym roku. Kojima nie Słuchaj, przemyś... ja bym w ogóle. Bierze, bierzesz co na siebie. Ja podziwiam Jeffa, że w ogóle. ten. Ja bym na miejscu Jeffa, wiesz. E, Hideo Kojima ex-friend. I tyle, no. No właśnie śmieszki, się, śmieszki mówią, że wiesz, że Kodzima już nie jest lowe, bo teraz pieniądze Epic Games to są lowe. Ale przecież Kodzima nigdy nie płacił y, temu jazzowi. No Nie, ale była dobra promocja teraz, wiesz, już promocja niepotrzebna, bo jest Epic Games. A, mówisz, że Epic Games, ale nie, no ale Kojimie jest potrzebna promocja. No Kodzima tak, ale już wiesz, Jeff, no, nie wiadomo, co Nie, to no, jest. Ogóle, Nie, nie, nie, no, po prostu, Bro, to jest, jest dla pamiętaś, mnie, pamiętaś, jak Jeff tak odwijał... mnie teraz zaskoczyłeś tym, <laughs> tak mnie teraz zaskoczyłeś tym, że Kodzima powiedział, że nie może przyjechać na najważniejszą imprezę w branży gier, bo pracuje i na Twitterze odmówił, tak? Tak, czy, no, nie, czy... no, Jeff, Jeff jest, Kodzima na swoim Twitterze, retweetował tweet ja byłem przekonany, Jeffa, że on... który pisze, że jutro będzie ogień, i Kojima pisze, że powodzenia jutro w, na imprezie. Jeff, przepraszam, że nie mogłem być tym razem. Sorry, I couldn't make this time. No nie wiem, no dla mnie to jest zaskoczenie rok. Ale w takim razie przejdźmy do. Po tym, jak już zaskoczyłeś mnie absolutnie najbardziej jak mogłeś, że allegedly już właśnie Kojima i Jeff nie są przyjaciółmi, to. Y i pozwolę sobie zastosować tą kolejność, którą w codzienniku masz, bo będzie mi łatwiej, prawda, omawiać tytuły. Nie będziemy wszystkich kategorii tak omawiać e, specjalnie, tak ale... jeszcze nie ma a... sportowych. Tak, tak. Ale jest najważniejsza kategoria i to od razu z grubej rury, bo już tak wszyscy wiedzą. Wygrała gra God of War i e, szczerze mówiąc nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Taki ważny ważne absolutnie. jest to, że God of War dostał zarówno Game of the Year, jak i Best Action Adventure Game. Mm -hmm. Bo dla mnie, dla mnie istotne mm -hmm. jest to to połączenie. Tak, I jeszcze dostali parami. chyba best, uh, Direction, Art Direction tak, albo, tak. albo bez design. No znaczy, do, do, dojdziemy do tego, dojdziemy. Tak, tak, tak. No, wszystkim się wydawało, że to będzie Red Dead Redemption 2. I właściwie to tak każdy mówi, no dobra, to już tam dajcie to Red Dead Redemption 2, tę nagrodę. Ja byłem przekonany, szczególnie jak zaczęli właśnie te statuetki rozdawać już pierwsze. I to, to było chyba już po pierwszej sytuacji. Ja mówię, OK. Red Dead Redemption będzie tutaj yy, takim grubym zwycięstwem. Jest, ale nie dostał tej najważniejszej i, i moim zdaniem zwycięstwem ogólnie, jeśli chodzi wiesz, o liczbę nagród i tak dalej, w ogóle całościowo, to jednak jest God of War. Że, że w tym roku, no nie, bo pomimo tego, że oczywiście sam fakt, że dostali nagrodę roku, no nie, to już coś świadczy, no, ale znaczy, i nominowani... God of War dostał trzy ważne nagrody, dostał nagrodę gry roku, dostał nagrodę Best Action Adventure Game i dostał nagrodę Game Direction, czyli tam reżyserię, tak? Kiedy, tak, czyli wszystkie właściwie najważniejsze nagrody, naprawdę. Najważniejsze nagrody to to właśnie są te, no bo... No, no, Best Art Direction... Y, nie Best Art Direction, Best... Y, game Direction. De, game Direction, no to to jest najważniejsza... To jest, to jest, to jest, to jest jak Spielberg dostaje właśnie nagrodę właśnie za, za, za najlepszą że serię to jest właśnie to. To jest to. Y, y... Tak, bo, bo Red Dead Redemption dostało nagrodę za, po pierwsze, występ y, pana głównego bohatera, jak go tam y, y, odgrywał, za najlepszą tak. muzykę w grze, jeśli mm -hmm. się nie mylę, za najlepsze udźwiękowienie i za najlepszą narrację. Tak. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Więc takie taki, Ale taki Roger Clark, który sre grał Artura. Nie? Znaczy w ogóle. Ja, ja tu taki malutki mam problem z tym, tylko dlatego, że ja po prostu w Red Dead Redemption 2 nie grałem. I naprawdę, jeśli Roger Clark dostał nagrodę za właśnie wcielenie się Artura Morgana, właśnie w Red Dead Redemption 2, za najlepszego aktora, to naprawdę to musi być absolutnie fenomenalna skorowa rola. I już nie mogę się doczekać, w końcu będę miał czas, żeby zagrać, dlatego że dla mnie Christopher Judge, który grał Kratosa w God of War. To jest. No to jest aktor, który po prostu. no, On, on trochę się kojarzy, prawda? Ze z, z, z Stargate, prawda? Bo tam długo grał w, w tym serialu i, i, i stąd go ludzie znają. Ale najlepsze jest to, że ja zupełnie zapomniałem, jak grałem w, w God of War, to ten niski głos. To jest taki głos, który po prostu, jak słyszysz, jak on mówi, to ty widzisz człowieka przed sobą, a patrzysz pod podłogę. To jest tak niski głos. Po prostu tak fenomenalny, taki bas, przyszywający. I oczywiście on tam z, wyszedł z tym, z tym chłopcem. No to był też jeden z lepszych scen w, w trakcie. Tak, tak, tak. I to było fantastyczne. I najlepsze nie, jest to, jak, że ja to oglądam. tego nie pamiętam. I, i wiesz, i, i, i, i, ja cię przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale ja po prostu nie wiedziałem. Nie skojarzyłem od razu, że to jest Kratos. Po <laughs> prostu <laughs> widzę <laughs> aktora, którego kojarzę, ale głos, po prostu mówię, fenomen. Po prostu. no. Zaraz się zerwie dach tutaj, nie? Od tego, od tego, tych te, te, te, te drgań, po prostu ten głos wydaje, wydaje tego, tego brzmienia. No i jest ten chłopiec. No i okej. Okay. Ale później, prawda, uderzyło mnie. No kurczę, przecież jest Kratos. I, i, i, a to jest ten chłopak, nie? I to, to, to było fenomenalne. To było coś jak, prawda, zakończenie szóstego zmysłu. Znaczy, to, to, to pokazywa, ta, ta scena, między innymi jedna, jedna z kilku, ale to był, to był jeden z tych momentów, kiedy widać było, że ktoś usiadł, przynajmniej przez dobre 5-10 minut nad scenariuszem gali samej w sobie, bo wiadomo, że to było napisane do zagrania przez nich, ale naprawdę to był jeden, bo, bo jeżeli ktoś nie oglądał, to w momencie, w którym... Ja nie pamiętam, jaka to była nagroda zupełnie. Oni wręczali nagrodę, ni niestety, tu nie, nie, no na pewno nie taką, gdzie sam był nominowany, czyli... Nie, nie, nie. nie, nie przykro mi, nie, nie skojarzę, co to było. No i w momencie, w którym już zostali przeczytani wszyscy nominowani, to, yy, chłopiec. On chyba, yy... znaczy to była dla, dla, yy, o ile się nie mylę, mogę się mylić, przepraszam, będzie bajł, jeśli taka jest potrzeba. Przepraszam, nie bajł jest, yy, bo, bo to była gra za, za najlepszego chyba content kreatora, nie? Możliwe. To, chyba ninja ją tak, wygrał. Tak, że i on generalnie, chłopiec otworzył kopertę, po czym jest ciszej, tak? Jak, kilka nie, woźmy nie otworzył koperty, on trzyma tą kupert kupertę, i nic nie robił, no, nie? i w tym momencie kratos znaczy boy. Christopher Judd swoim wspaniałym głosem. Read it, boy! I tak. to, to autentycznie to był jeden z, z y, highlightów tej historii. Tej, tej I to jest najlepsze, znaczy, że, że ten aktor taki głos ma, to nie jest tak, że on go specjalnie moduluje, tak jak no, na przykład, nie, David Hater modulował głos Snake'a, czy coś w ten są Autentycznie Christopher Judge ma tak fenomenalny głos, że ja bym go częściej właśnie w, w grę widział. No i oczywiście będzie go do War 2. On się trochę wygadał na jednym z comic wcześniejszych, wcześniejszym, bo on w ogóle opowiadał o, o, o tej swojej roli, właśnie jak. jak jak, god of war, no nieprawda, jak jego przygoda się zaczęła, nie, i tak dalej, właśnie z, z, z, tą, z tą, produkcją. No i właśnie, <śmiech> yy, tak się wymyślał trochę jak pamiętasz Alicji Bachledy, Bachledzie, no nie? Hmm. chociaż tutaj było, było, było, było, jasne, że chodzi o tytuł, no nie, ona tam po prostu palnęła jakiś tam, z, z jakieś tam strzelaniu do, do Niemców. No i to jest, i yy, to jest dobra wiadomość, że będzie god of war 2, ale, yy, no naprawdę, nie mogę się doczekać, że zobaczę yy, właśnie Red 2, bo moim zdaniem, God of War właśnie pod względem tej, tej tego, jak, jak Christopher Judge zagrał Kratos'a. Ta, ta, ta historia, no fenomenalnie to wygląda, bo dla mnie to była zupełnie inna postać, zupełnie inna wersja Kratos'a niż nie znałem z poprzedniej części. Zresztą oczywiście poprzedniej części też inny aktor był, no nie? I on był taki trochę bardziej, znaczy coś innego, to była inna era w ogóle gier, gdzie, gdzie, gdzie nie dawało się takiego, że ta postać nie była aż tak głęboka emocjonalnie bo jest w ogóle w internecie do znalezienia fragment z, z, z próby, kiedy właśnie Christopher George właśnie z tym młodym aktorem, wiesz, odczytują tam jakąś, jakąś kwestię i to, jak on to zagrał. No po prostu ciarki mnie przeszły. Fenomenalnie to wygląda. I, i, i dlatego właśnie, no, mówię, no to, że on nie wygrał tej nagrody, to jest, to musi świadczyć o tym, że Roger Clark po prostu wykonał fenomenalną, fenomenalną robotę, w ogóle śmieszy mnie, że na przykład, znowu takie, takie, sygnalizowanie pewnych rzeczy, że w Assassin's Creed Odyssey tylko jedna postać była nominowana, no nie? I to ta postać Kassandry, no nie? Mimo, że właściwie, no, ta, te różnice takie są subtelne, prawda? Mogliby tego też takie dla świętego spokoju, prawda, tego, tego Alexiosa też nominować, prawda? No mogliby, to no, ale, no, no, ale... ale nie musieli. No nie musieli, nie musieli. masz rację. Natomiast e... mi się też a propos właśnie jeszcze pana Clarka podobało to, co on powiedział odbierając nagrodę że no, wiadomo, że to jest takie strasznie tkliwe filmowe i oscarowe mm -hmm. i tak dalej, że to chciałem podziękować całemu światu, mamie, tacie, psu, ale Ro rozbawiło mnie tylko to, jak on chyba rzucił o tym, że przez pięć lat nagrywali performance capture tak. do Google <laughs> Depression. Że tak. Dzień w dzień, przez pięć lat to tylko pokazuje ogrom oni to ogrom, zaczęli, ogrom tego jak to sobie policzy, zaraz, 2013, jeszcze przed 2013, premierą właściwie no. tego, GTA V. Tak, tak, jakoś w momencie, no więc, więc po prostu mhm. gigantyczna ilość pracy. Tak, tak, tak. To a propos właśnie takich, co mi się podobało, chyba najlepiej i to też będzie taki jeden z takich najbardziej niezapomnianych momentów. No, niesamowicie sympatyczny, no, no, Taki, taki no po prostu tak optymistyczna postać, zwycięzca chyba najlepszy najlepszy chyba i e sportowiec Dominik Foxonics, Sonic Fox, przepraszam, McLean. Tak, ten, który był przebrany właśnie za tego mhm. niebieskiego futrzaka. No tak sympatyczny po prostu, tak tak mnie rozbawił. No tak autentycznie się po prostu ekscytował tym, tą nagrodą, bo, bo, bo, bo wszyscy tak jakby nie wiem, jakoś to podziękowanie mi się nie podobało, ale to jest taka ta, jedna z tych, tych nominacji nagród, które która mają takie mniejsze znaczenie. Best Action Game, Dead Cell. No, miało ciekawą konkurencję, ale to była taka konkurencja moim zdaniem dosyć dosyć biedna. Znaczy Call of Duty Black Ops 4 odżywany kotlet. Jakie no, wiadomo, punch? że. No, ale jest tam black, Blackout, więc to jest coś nowego. Destiny 2 Forsaken. Nie grałem, no, nie wypowiadam się. Połóżmy krzyżek milczenia tak, na to tak. Destiny. Far Cry 5. No okej, okay, no nie ma kategorii najlepsza, najlepszy shooter pierwszoosobowy, czy coś takiego, to musi i Mega Man 11. No to po prostu jakby z każdej parafii coś się pojawiło. No i faktycznie, no wygrała świetna gra, no, nie Dead Cells, więc na szczęście tutaj nie, nie popełnię jakiejś wielkiej gafy. I, o, best Action Adventure Games, co już mówiliśmy, czyli God of War. I, best Role Playing Game. I to jest ciekawe. Monster Hunter World. Nie grałem w Ani Nino Ni Kuni 2. Nie wiem, Piotrze, ty już grałeś w swoją, nie, nie, swoją nie, wersję? Jeszcze, jeszcze nie grałem. jeszcze Proszę nie grałem. rozpakowałeś, bo już taką piękną, ładną, to nie chcesz i te. Pillars of Eternity 2 też nie grałem. No ale to podobno mało kto wygrał w tą grę. Octopath Traveler. Ja słyszałem głosy rozczarowania miał wszystko. No i Dragon Quest, jakiś klasyk, klasyk też. Więc Monster Hunter World... Ja bym to powiedział, że to jest bardziej chyba jakiś multiplayer game niż, niż, niż roleplay game, no ale okej. Okay. Najlepsza gra sportowa, wyścigowa. To jest To jest, jest zaskoczenie. Śmieszne, że się... to, że co ta kategoria łączy, ale co roku bawi tak samo? Forza samy, Horizon wie? chyba 4 to wyszła w tamtym roku, nie? Czy nie? To, to, nie, nie, nie. Forza Horizon 4 wyszła we wrześniu tego roku. Aha, sorry. Motorsport, Motorsport. Check no to jest, nie, to moja wina, że jestem w ogóle. Ja byłem przekonany, że Forza Horizon wyszła w tamtym roku i mówię, co ona robi tutaj. Okej, okay, nie, tutaj odwołuję moje te. Najlepsza gra multiplayer, Fortnite. Powiedzmy ten impact, który wywołany, no tutaj nie można tego kwestionować. Najlepsza gra rodzinna, Overcook 2. Nie grałem, nie znam się. Grałeś w Overcook? Grałem, no? ale ja, ja bym jej grą rodzinną absolutnie nie nazwał. To jest gra, która niszczy przyjaźnie a nie Aha, no to jest bardzo ciekawe. Gier... Overcook 2 to jest gra, która jeżeli chcesz ją na wyższym poziomie, znaczy inaczej, jeżeli chcesz ją ukończyć, to potrzebna jest powiedziałbym, ekstremalna precyzja i zgranie drużyny. Więc tutaj mm -hmm. dla mnie właściwie każdy tytuł z pozostałych jest lepszą grą rodzinną niż Overwatch 2, no, ale nie wnikam. No, tak, tak, tak. Najlepsza e, Biatyka, Dragon Ball Fighter Z, e, Ball No też jakaś taka dziwna taka konkurencja, bo tam Fighter, Street Fighter 5 Arcade Edition, tutaj się znalazł, no, nie wiem. Bez strategy game. I wygrało Into the Bridge, a to jest ciekawe, bo Into the Bridge nie jest grą strategiczną, to jest gra taktyczna. No. Są bardzo małe y, y, plansze, potyczki są takie właśnie bardziej szachowe, tak jak właśnie rozwiązujesz jakiś problem szachowy, nie? bo masz ograniczone ruchy, możliwości liczby jednostek. No tutaj no postanowili... No nie wiem, właśnie to tak trochę bida, jeśli chodzi o rynek gier strategicznych. Mogę się założyć, że wiesz, gracze PC-towi to w tym roku pewnie mieli całe multum gier strategicznych. Dużo ciekawszych, dużo lepszych niż to, co było nominowane. Bo na przykład Frostpunk, to ja bym nie powiedział, że to jest jakaś gra strategiczna. To jest taki ekonomiczna gra. Czy bardziej fred. taki city builder. No, no, z, z jakimś no takim tak, tak. zadaniem głównym. wiesz, no to Świetna gra w ogóle. Uwielbiam Frostpunk'a. W ogóle za klimat też przede wszystkim. No ale no, nie wiem. no Valkyria Chronicles 4 to nie grałem, nie Chyba znam się. Niekoniecznie. Battletech. Bardzo lubię, to też, to, to też jest gra taktyczna bardziej, ale no okej, okay, nie? Że, że Chodzi mi o to, że ja, jeśli chodzi o strategiczne gry, no to ja bardziej bym w taki, no, trochę z takim większym rozmachem, większe bitwy, większe armie no ale no może w tym okresie rzeczywiście było dosyć biednie z tym. Najlepsza gra Niezależna to była ta gra, która Ciebie najbardziej poruszyła, tam były, były głosy niezadowolenia, wśród naszych słuchaczy, że jak mogłeś powiedzieć, że Celestyn nie jest godna, żeby się pojawić się tam wśród tych gier. No, tak, ale po ja później ci było strasznie przykro, rozbudzić. jak ci tam dziękowali ci, ci za to, znaczy nie tobie, tylko ci twórcy dziękowali. A też mogli poczekać, podziękować, nie no Tak. Że, znaczy, bo to jest ja... gra, y, która wiele osób pomogła. Postanowiłem tę grę, musiałem zapoznać. Skoro ona jest tak bardzo Games for Impact i jeszcze jest bez independent game, to Wrzuciłem sobie do już listy. Grudzień, co prawda, nagle z nienaską stał się tak wypakowany. Ale jeszcze się nie zapoznałeś, tak? Nie, czekam pewnie w styczniu. Ale ty... pokuta, bierz tak, się pokuta będzie, i... na pewno zagram. Mhm. No i Games for Impact też wygrała Celeste, więc to jest właśnie, to, co powiedziałeś. Best Audio, tak powiedziałeś, Red Dead Redemption 2, no nie ma tej W ogóle śmieją się ludzi, że Black Ops 4 zostało nominowane, takie słyszałem pogłoski ale słyszałem, że z Black Ops 4 to jest taki problem, że tam są podobno perki w tej grze, które specjalnie, manipulują audio ludziom, tak? Żeby, mm -hmm. żeby to by się wydawało, że ktoś idzie z innej strony tak, niż, tak niż słyszysz. Tak ja. Więc to wszystko mogło być as intended, prawda? Ja nie Więc... rozumiem, szczerze mówiąc, ja nie rozumiem, czemu w tej kategorii nie znalazł się Battlefield V, który no. ma dźwięk absolutnie rewelacyjny czy znaczy w ogóle muzyka w Battlefieldie w ogóle będziemy w całość, rozmawiać, nie? mamy, już mamy dosyć grubo, ale na pewno chcę o Battlefieldie 5 porozmawiać w odcinku, więc szybciutko dokończę to, bo to jest, bo to jest w ogóle dobry, ciekawy temat właśnie powiedzieć, że audio właśnie w Battlefieldie 5 i audio i właśnie ścieżka dźwiękowa, to nie? Jest, to jest fenomenalne. Dalej, Best audio design, Best Art Direction, Best Art Direction, no, muszę przyznać, że faktycznie wygrana Return of the Obra Dinn jest interesujące, dlatego, że to podkreśla to, że twórca, jeden twórca ma wizję i tą wizję zrealizował i ona się sprawdziła, jednocześnie pokazała coś takiego świeżego. Znaczy, no, bo, że można po prostu takie pójść w retro, był, ale totalnie. Wiesz, to faktycznie był Art Direction. On tutaj faktycznie wybrał sobie jakiś kierunek i, i się do niego pokierował. To samo można powiedzieć z, z Octop Octopath Travel, bo tam też był właśnie taki zamysł na no, to takie e, dwuwymiarowe, jakby wycięte z papieru e, e, lokacje. No nie ale tu nie chcę ale Return of the Obradin faktycznie e, bardzo zasłużona e, nagroda. Best Ongoing Game Fortnite, no tutaj akurat to się nie zgodzę, że to jest Best Ongoing Game, bo Best Ongoing Game to są gry takie jak na przykład, nie wiem, e, Rainbow Six Siege. Moim zdaniem ta gra powinna wygrać, bo droga jaka ta gra przeszła przez te kilka lat, od y, czegoś, co zostało zgnione w dniu pr premiery, do tego, co, czym jest teraz. No to może No Man's Sky, tak No Man's też, ale playera, na Katera wydali bez multiplayera, więc y, Aha, nie, niepełna gra. Nie, nie, Overwatch to, tam Overwatch w ogóle wygrało w innej kategorii, to jest bardzo ciekawe. No ale, ale Fortnite nie powinno moim zdaniem ongoing game wygrać. Fortnite mogłoby za rok wygrać bez ongoing game. Dlatego, że bo, bo, bo już będą taką grą, że po prostu gra każde dziecko na świecie gra w Fortnite. Nie? I to, i to i już będą mieli tam 2 miliardy użytkowników. Bez Game Direction też mówiliśmy, God of War, bez Narrative, czyli tam nie, najlepsza fabuła, można powiedzieć, tak. Red Dead Redemption 2, najlepsza muzyka, ścieżka dźwiękowa Red Dead Redemption 2 bez student game. Nawet nie wiedziałem w ogóle, skąd się ta kategoria wzięła, ale wygrała gra, która ma bardzo enigmatyczny tytuł i wiele Combat 2018. Widziałeś tę grę? Jeszcze raz, jeszcze raz, jaką, jaką nie, nie, nie, coś, Combat czy... 2018. Nie widziałem. Dlatego, nie widziałem no, nie to miałem... jest właśnie taki tytuł tak generyczny, że można powiedzieć, że zupełnie nie można widzieć. Best Mobile Game, Florence, nie znam, ale... No, ja, Florence kojarzę, ja Florence kojarzę z tytułu i z zachwytów na jej temat, ale nie grałem, mm. nie widziałem. Najlepsza gra na e, Augmented Reality albo na Virtual Reality, szczególnie, że w ogóle żadna gra e, nie, było, nie była Augmented Reality, która była nominowana, bo był, był beat, e, beat Saber. Firewalls your our Moss, that is i oczywiście Astro Ball, Rescue Missions, który wygrał e, najlepszy debiut indie The Messenger. No to myślę, że zasłużenie. E, chociaż Yokus Island Express, pewnie pewnie albo Moss, Ja bym wolał y Yokus Island Express. Mhm. I tutaj już właśnie te kategorie takie sportowe to już nawet nie, ma, ale wspomniałem, że Overwatch Wygrało w kategorii najlepsza gra sportowa. No i to jest ciekawe. No jak oczywiście inni nominowani to była taka stara, stara Gwardia CSGO Dota 2 League of Legends. I gra, która nie jest w ogóle sportowa, bo ja nie słyszałem w ogóle, żeby jakieś turnieje były organizowane. Ale oczywiście mogę całkowicie się mylić zjeść swoje skarpetki Fortnite. No ale w każdym razie Overwatch wygrał. No i tyle. No i mam nadzieję, że. Te emocje i te, te, te wiadomości za rok jeszcze będą jeszcze ciekawsze właśnie, bo trzeba przyznać, że Games Award w tym roku to była godna impreza. Dużo ciekawych rzeczy, dużo zwiastunów i naprawdę warto się z nią, z nią zapoznać. Czy chodzi właśnie, tak wiem, na właśnie, na, na Piotra stronie, oglądając właśnie zwiastuny, które się pojawiły, czy właśnie całą konferencję sobie obejrzeć. No ale Piotrze, w co ostatnio grałeś? Ja czego chcesz zacząć? Od, no to od, od może już Battlefielda. Iż, skoro już padło, to może zacznijmy od, od Battlefielda. No to y, ja, ja powiem tak. Y, ja podoba mi się Battlefield 2. Y, 2 5. 5. Ale no, rzeczywiście chyba, i ja w ogóle odnoszę wrażenie, że Battlefield 5, albo V for Victory, ale to jest piątka, no to jest gra, która no, musiała przejść pewien, pewien, pewien operację plastyczną bo kiedy po raz pierwszy ją zobaczyliśmy, to widzieliśmy taką grę, która była w takiej alternatywnej historii, prawda? Jakieś takie roboty, kobiety, no nie czy tam jakieś cyborgi. I to wyglądało fajnie, ale to nie była gra o drugiej wojnie światowej. Przynajmniej to nie była taka druga wojna światowa, jaką znamy. To była coś jak walki na coast, taka jak wariacja o drugiej wojnie światowej. I to wielu ludziom się nie spodobało. Ja nie byłem okazji tej grupy, co tak, wiesz, co strasznie lamentowała i, i yy, no... Ale gdzieś tam liczyłem na to, że będzie właśnie gra bardziej y, skupiona na tej drugiej wojnie światowej. I nawet ostatnio sobie tak myślałem, że fajnie byłoby wrócić do tego tematu, gdzieś te skórki, to wszystko się pojawiło, ale w jakimś DLC, y, bo na pewno tych, tych dodatków będzie mnóstwo. Tylko przez to, że ta gra y, no, musiała przejść taką, y, no wiele zmian, i przecież ona się nawet zmieniła bardzo dosyć istotnie od, od, od bety, a ta Beta przecież nie, y, to była przed dosyć krótko. To masz wrażenie, że, że masz taką w takim trochę early accessie? Pewne rzeczy były no, niestety, dodawane, właśnie dokończone. Biorąc pod uwagę te bugi, które tam łeb tak. wystawiają tu i nie wie gdzie, nie gdzie. No właśnie, są bugi. Jest to, że na przykład ten czwarty epizod tych opowieści wojennych, on się dopiero pojawił chyba przedwczoraj, czy wczoraj. Tak, to znaczy w ogóle opóźnienie miało się pojawić chyba we wtorek, a, a pojawił się wczoraj jakieś tam... Tak, i, i to jest... Znaczy, o tym w ogóle o Wall Street, o co nie powiem? I to jest w ogóle taka gra właśnie która, no właśnie no, czy ciebie Battlefield V rozczarował, czy, czy nie? Jak, jak ci się w ogóle gra w ten grę? Bo, bo gra ci się raczej bardzo dobrze, bo tam bo to jest gra, którą po prostu dużo też zyskuje, grając z przyjaciółmi. Prawda? Znaczy właśnie to absolutnie dużo, jak większość czasu spędziłem grając samemu. Aha, okej. Okay. Nie, gram się wybornie. Na tym polega dowcip, że, że ja dostrzegam masę tych problemów, które ta gra ma, bo, bo właśnie w każdym meczu jakieś bagi się pojawiają, ale nie przeszkadza mi to się bardzo dobrze bawić. To jest w ogóle, nie wiem specjalnie jak oczekiwanie, bo moją ulubioną częścią jest Battlefield 4, bo to była taka gra, która powstała z całym tym bagażem właśnie takich tych doświadczeń, właśnie bo to było takie Coś więcej niż na przykład Battlefield 3, bardziej rozbudowane, tam chyba właśnie w Battlefield 4 było te, te Revolution, czyli, yy, czyli takie wydarzenia na mapie, które całkowicie zmieniały w ogóle obraz, Mówię, tam były na przykład, nie wiem, mogłeś rozwalić wieżowiec i, i nagle jeszcze wcześniej walczyłeś w tym wieżowcu, gdzieś tam na tym wieżowcu i tak dalej, a później na zgliszczach tego wieżowca i, i to było fenomen fenomenalne, to, to był taki model zniszczeń, który mi się bardzo podobał i o ile się nie mylę, chyba tego w ogóle już nie było w Battlefield 1, odeszli od tego, ja nie pamiętam, jaki tam był model zniszczeń, ale tutaj w ogóle nawet w Battlefield wciepionym mi się wydaje, że ten w ogóle model zniszczeń jest jeszcze mniejszy, że, że są mapy, które mają jakby takie przygotowane, że na przykład, nie wiem, tam była Leśnina w, w Rotterdamie, nie, Devastation chyba ta mapa, ona ma całe takie wiesz, fasady tych budynków, one są tak przygotowane, że tylko czekają, żebyś się z niej, wiesz, z, z czołgu, no nie, czy takiego działa, no nie, po prostu nie, żeby one się tak pokruszyły ładnie, ale nie ma takiej, takiego rozwalania, takiego, takiego red faction prawda, w tym wszystkim, jak chyba było na przykład w Bad Company, i, i, i na tym trochę ubolewam, nie, jeśli chodzi o, o, o to, ale, ale same mapy, no są, są dosyć fajne, nie, I, i, i są zróżnicowane, nie są takie płaskie, nie ma takich wielkich, płaskich przestrzeni, oczywiście są takie mapy, gdzie tak się wydaje, że one są takie większe, płaskie, na przykład nie wiem, jak się, e znaczy chyba Yellowfields tak się chyba nazywa, nie? Ta mapa, to te żółte pola. jeszcze nas w tych map w ogóle nie kojarzę, nie kojarzy. Ja tak... sobie gdzieś nawet zapisałem, wiesz, ale to takie, nie wiem, one są takie mało konkretne, bo na przykład masz mapę, która się nazywa, według mojej listy, nie? Być może jakoś ja w ogóle zrobiłem sobie z tego, że e, Śnieżne Góry, albo Narwi, no to jest konkretna, nie? Albo Lotnisko, albo Airfield, nie? Hamada, no to już jest konkretniejsze. Twisted Steel, Devastation. Nie wiem, to tak no jest, sobie zapisałem tam... tę mapę. Słucham? Jest Rotterdam też. No, Rotterdam, nie? No, to jest. To jest właśnie. Do, do, ale Rotterdam od razu się kojarzy, nie? I, i, i to są naprawdę fenomenalnie wyglądające mapy pod względem technicznym. W ogóle tak graficznie ta gra. Yy, I grałeś pewnie Piotrze i na PC, i na i, nie, i Xbox? Nie, gra tylko na Xboxie sobie. Tylko na Xboxie. O, okej. Okay. Ale masz X. Tak, mam X się. Tak. Więc mam. 4K i tak dalej. Ale ta gra po prostu wygląda fenomenalnie. Tam są takie momenty szczególnie jak grasz World Stories, nie, bo masz wtedy większe takie momenty ciszy i spokoju. Oglądasz sobie fenomenalną, fenomenalny krajobraz fotorealistyczny. To mi przypomina to, co kiedyś jak wyszedł pierwszy Battlefront Star Wars, to jakiś, jakiś, jakiś człowiek stworzył moda, takiego ultra moda. I, i, i, i tak, po prostu te zdjęcia no, wyglądały no z gry, prawda, skrishoty, no wyglądały tak realistycznie, że to myślałeś, że to w ogóle z jakiegoś planu zdjęciowego, że właśnie film nakręcili czy coś takiego. I tutaj naprawdę są takie momenty, że się zatracasz w tym, że, że, że te wszystkie efekty świetlne, no nie, że, że, że, że te chromatyczne aberacje, nie wiadomo co, ja nie mam HDR-u, ale, ale czujesz to światło, nawet na zwykłym monitorze, jak bijecie, cię, jak gdzieś patrzysz pod słońce, to no, fenomenalnie to wygląda i pod względem naprawdę graficzny, no widać, że, że, że z tym Frostbite'em posunę to się bardzo do przodu, nie? Że, że to jest kolejny naprawdę etap i no nie wiem, no na Xboxie też pewnie fenomenalnie wygląda. Masz nie, wygląda, w telewizorze wygląda, HDR. Mam HDR w telewizorze, wygląda absolutnie prześlicznie. Brzmi jeszcze lepiej mhm. I, i wizualnie ta gra absolutnie w pełni daje radę. Mhm. W singleplayer, o którym ty powiedziałeś, to War Stories, one są okej. Okay. Znaczy mi się totalnie nie podobała historia angielska. Ona była jakaś taka śmieszkowa, za bardzo. Tu wygłupy, Dokładnie. tu ta a scena, która w ogóle mówiłeś o tym, że kierunek został zmieniony i brakuje tej, tej alternatywnej rzeczywistości, to, to, to w trakcie tej kampanii, kiedy nagle główny bohater zaczyna śpiewać yy, robiąc obronę Częstochowy, to był ten motyw, kiedy miałem wrażenie, że chyba gram właśnie w tą wersję z yy, panem Zirokezem i kurde w, w Kilcie. To było tak dziwne, wiesz, tu, po pierwsze, już pomijam aspekt tego, że dwie osoby yy, bronią się przed najazdem czołgów, w ogóle lotnictwa i nie wiadomo czego jeszcze, i śpiewając jakąś pieśń z pierwszej wojny światowej. No ale, ale pomijając tę kampanię, to... to, to tak, tam... Tipperary to jest w ogóle chyba taka e, irlandzka wioska. To mnie w ogóle zaciekawiło, że oni mieli taką, taką piosenkę. Mm. Ale to, to, to, to, to był ciekawy moment w, w całym tym tym. Natomiast pomijając to, to y, ta, ta norweska kampania y, i y, trzecia była jaka? Trzecia była w Afrykańskich o Afrykań, Tak, Afrykańskich teralierach. to te dwie kompanii były. Zwłaszcza, że wiesz, tutaj ja w Afrykańskich teralierach tu szukałem się nawiązań do tego, jak Polacy zostali potraktowani na zakończenie II wojny światowej i tego, że wiesz, nikt nie docenił. Tak, wymazani zostali z historii, tak. Do... Tak, że, tak, powiem i tak, na paradzie że... zwycięstwa nas nie było, więc to było takie hmm, i, I to jest y, o tyle specyficzne, że ta gra mogła tam mieć... Yy... Dużo więcej takiego impaktu, ale jednak no nie wiem, ja nie grałem nie. się w tą niemiecką kampanię, kto wie, może ona jest. Znaczy, powiem tak, no to e, dla mnie pod względem w ogóle strukturalnym samej rozgrywki, samej rozgrywki, nie właśnie fabularnym, to, to War Stories e, są dużo ciekawsze niż, niż w, w Battlefield 1, dlatego, że te mapy są dużo ciekawsze. I, i e, że jak Kerr na przykład, nie, tam w multi to zawsze masz jakiś fragment tej mapy. No tutaj masz jakby taką, taką tak fabularnie cię ścieżkę, taką, taką ci wyznaczasz, że jakby przechodzisz przez tą mapę i te wszystkie ciekawsze e, miejsca e, widzisz. I, i, i faktycznie, no nie że pod tym względem no to są dużo lepsze, bardziej rozbudowane e, misje i bardziej je czujesz, właśnie bardziej się czujesz, że rzeczywiście grasz. W taką w kampanię dla, poje, dla, dla, dla pojedynczego gracza. A nie, znaczy ja w ogóle, że mapę... Mm, s, s, właśnie s, s, ja tu mam wrażenie, że te mapy... Okej, okay, niektóre były, bo to właśnie ta, ta, ta Mountain Village, czy tam jakiś tam Village, którą mówisz, która jest chyba w drugim epizodzie kampanii norweskiej. Yy, tak, Nordless. E, tak, tak to jak najbardziej, ale na przykład pierwsza map, pierwszy epizod kampanii norweskiej był ewidentnie zrobiony pod single, bo było widać, że to jest mapa, która została stworzona, zaprojektowana, żebyś szedł tą alejką, żebyś tu Mógł się prześlizgnąć, żebyś tam mógł pójść bokiem. I, i to, że tych ma, było kilka, na pewno dodawało. No właśnie, że, że, plus, że jednak widać, że coś tam dołożyli do tego. E, tylko właśnie to jest, że przez to, że te historie każda była zupełnie inna i ona była krótka, to, to, były, takie, to były takie krótkie opowiadania, takie, takie historyjki e, na parę stron. One nie miały żadnej głębi, one nie miały jakiegoś takiego ciężaru emocjonalnego. Tam było, tak było takiego. Tak, jakby to powiedzieć, to były te trzy pierwsze historie, które były w dniu pewnie przedstawione. No tak, właśnie te Under the Flag, o której mówiłeś. No i tak mówię, że to jest przygody Bilego Bridgera i, i, i początki S SBS. No nie, to okej, okay, no nie tam SBS to jest, to jest autentycznie taka powstała taka jednostka, ona była taka parszywa trzynastka. Ale to właśnie było ta, takie wiesz, to takie niepoważne podejście to, to, do wojny. Nie to, to było trochę przedstawione na zasadzie, tam, jak się ta komedia nazywa, szpie, tacy jak my bodajże? Nie, Parszywa trzynastka, tak? tylko, no. yy, tylko, że, Parszywa tylko, dwójka, no, wyszła z tego, nie? No. Czy coś ty, Bo to, no ale też się śmiałem, właśnie tak mówisz, no, nie to przygody jakiegoś Jasia Fosoli, czy tam, prawda, yy, szwajka brzęczy, w, w jak rozpętania II wojnę światową, no bo, no, absolutnie nie było, nie było tej chemii między tymi postaciami, chociaż zakończenie było takie ciepłe, no nie, ale ono nie pasowało do tego, w ogóle, co tam się działo, no nie? że jakby nie widziałem, yy, wiesz, wiesz, jak to, ten, ten ja człowiek, no nie, nie, mógł wiem, być takim fajnym żołnierzem, który, który tą przemianę. Czy możemy spojrować? Bo, bo to, co mnie tam trochę. Tam nie ma co spojrować. No. Bo tam śmiałem. jest tak. Z jednej strony masz tam straszną, podniosłą scenę emocjonalną, gdzie bohateru płacze w ogóle ten, a po chwili się coś zupełnie w ogóle tak odczały, odpa odpały od czapy, niezwiązanego nie, nie, nie mm -hmm. z tym. Mm -hmm. no. Gramy takim właśnie Rambo, który, który właściwie na Rambo nie wygląda, Rambo nie jest i właściwie to jest tak, że to jest człowiek, który musi w sobie odnaleźć tego ducha walki. I on go odnajduje, ale zupełnie, nie ma to większego sensu, bo on jakby, wiesz, no, ten generał, czy jak dowódca, no nie, ten, ten, ten, szef, jakby dostrzega w nim ten potencjał, ale to jest takie, wiesz, obstawianie w ruletce, no nie moim zdaniem, no ale to jest inna historia, no ale, dlatego, ta druga historia, moim zdaniem, była trochę ciekawsza, nie? Tak, ona... stanowczo, stanowczo. No, to były też kolejne takie wysłanie sygnału, no nie, że musimy znaleźć coś, czy, czy możemy osadzić kobietę, a kobiety były, no działały w ruchu oporu i, to, i, i, i były bardzo ważnym jego elementem. Kiedy mężczyźni byli na wojnie, kobiety działały właśnie na miejscu, i to jest, to jest bardzo ciekawe pozytywne. Tym razem tym, pokazano właśnie ten ruch oporu w, w Norwegii. Zapomniałem, jak też chyba nie wiem, czy jakbym mówił, jak się nazywa właśnie ten norweski ruch oporu, bo to, ale to, to soli, soli, soli, coś na S. Coś na S, bardzo, tak, tak. Przepraszam, że nie pamiętam, no ale. To była ciekawa historia, wiesz, matki i córki. Gramy tą córką i tam jest ta historia matki. Ale znowu gdzieś tam w tle pojawił się nie do końca wiem, czy, czy zły, czy dobry nazista. Taki nazista, który no, on był który zły, ma... on był, złącznie, był jednak zły, dobrze. Pojawił miałem takim... ją tam, wiesz, on był taki... No tak, ale, ale nie, nie zabił, nie torturował, nie na to biał. Natomiast z drugiej strony, to, to coś, o czym ja nie miałem pojęcia, grając i dopiero potem to wgooglałem, że ta historyjka jest... Dosyć na mocno na faktach. Znaczy nie tak, że to była matka z córką, którą ratowały wiesz, świat przed bombą yy, mm -hmm. niemiecką, ale faktycznie mm -hmm. było tak, bo tam, tak że bo tam jest maluśienki... tego ciężkiej wody, którą one tak, tam tak. Niemcy chcieli wywieźć z Norwegii. Tak, ale faktycznie było tak, że malusienki jak... oddział ruchu oporu norweskiego za bardzo bez wsparcia. Jest tam nawet całe jakiś takie YouTubeowe wideo na ten temat i, i to było mm -hmm. interesujące, że to jest w pełni oparte o fakty no to jest to jest i tak że bardzo mi się podobało to że jak w tej misji po raz pierwszy dużo więcej grałem skradankowo. że tutaj ten, ten gameplay odpowiadał znaczy że miałeś większą swobodę w doborze yy, rozgrywki bo bo granie takie na na rympał strzelanie no nie opłacało się bo przeciwniku było za dużo wiesz tam są te, te, te, te alarmy które jak ich nie wyłączysz, no, powodują, powoduje że za, za się posiłki więc dużo bardziej grałem skrankowo i tam były fajne takie miejsce do odwiedzenia, wiesz, to było to biuro takie, to mi się bardzo podobało, chociaż y, y, po czasie to, to doceniam jeszcze bardziej, wiem, że ci się nie podobała ta fabuła, ale jeszcze bardziej doceniam już przykład misję chyba w, no, była w Paryżu, e, w World War II, e, w Call of Duty, bo tam jednak to było więcej postaci, e, tak, tak jakby no, ciekawie to wyglądało, nie? Tam powiedzmy e, z krwi i nie pamiętam, czy w Call of Duty były swastyki, czy, czy nie, no tutaj oczywiście są krzyże żelazne, więc też no, tak trochę to z e, moim zdaniem... No ale to jest, to jest taka kwestia, do której się już przyzwyczaiłem, jeśli chodzi o, o gry, no nie? że tak się trochę spłyca e, pewne elementy. No i ciekawa, ciekawa historia, no ale mm, co mnie zaintrygowało, to była historia, która, która na początku mówiła, okej, okay, właśnie ta trzecia, ta, tych afrykańskich tyralierów, to niektórzy, bo mamy pokazanych właśnie, e, Francuzi sprowadzili e, właśnie tych tyralierów, tych tych Afrykanów jako siłę roboczą, jako niewolników bardziej. Czy niewolników to są mięs armatnie też, w gruncie rzeczy? A mięs armatnie, tak, ale oni byli tam właśnie do kopania rowów, do robienia takich rzeczy niegodnych Francuzów, tak? No i pojawia się taki moment kluczowy, gdzie po prostu sytuacja wymaga tego, żeby jednak nawet właściciele chwycili za broń i wzięli udział w akcji. I to jest bardzo ciekawa, właśnie historia, i moim zdaniem. Przez to zakończenie, o którym wspomniałeś, najciekawsza. Uh -huh. Dlatego, że sama, rozgry sama rozgrywka tutaj bym powiedzmy mógł tu jest, czy ona jest fajna, czy nie, bo, bo powiedzmy, dużo bardziej mi się na przykład rozgrywka w drugiej części, w uh -huh. drugiej łożce podobała. Uh -huh. Ale sama historia tych tylarierów jest na tyle interesująca, że, że mogą się zaciekawić, bo i też mamy przykład, bo, bo tak jak mówię, wszystkie te historie. Są takie, wiesz, okej, okay, wybieramy coś nieznanego z historii, no nie? albo coś, co, bo, bo wszystkim się, prawda, kojarzy druga yy, wojna światowa, to czy Amerykanie, lądowanie zna, z, w Norlandii, operacja Market Garden, Ardenny yy, i tak dalej, i tak dalej, nie? Yy, okupacja Polski, Powstanie Warszawskie. Ale yy, tutaj mamy właśnie takie historie, tak jak mówisz, jeśli one są właśnie na faktach albo oparte o jakieś autentyczne wydarzenia, no to one smakują troszeczkę lepiej i, i ta historia tych larierów, no, no, dla mnie to było intrygujące, bo, bo to jest nawet to takie zdjęcie, które nagle zmienia się z jednego w drugie, wiesz, to autentyczne, później w to takie, powiedzmy, jak, jak Francuzi, albo w ogóle jakby historycy chcieli zapamiętać, udział na przykład właśnie tych tych Afrykanów w tej wojnie, to było bardzo ciekawe, no nie, właśnie, że tak to zrobili. No i później pojawił się ten czwarty epizod, w który nie grałeś i no i niestety Dobry to nie jest myl. kolejny przykład na to, tak, kolejny przykład na to, że mamy jakiś taki fantastyczny obraz niemieckich żołnierzy. Taki, wiesz, science fiction. Oni są pełni empatii, współczucia. Wiesz, no, robią to, co muszą, ale to jest takiego zobowiązku, no nie? On jest tą, tym mordercą, ale on jakby tego nie zrobił, to by go zabili, prawda? Za dezercję. Wiesz, nie ma tej walkiri, nie ma tego, prawda, tego sprzeciwu, bo, bo buntownicy są wywieszani, prawda? I... i, i i stanowią jakby taki przykład, bo tam jest taka, taka scena, że po prostu widzisz żołnierzy niemieckich, a też grasz Niemcem, którzy są powieszeni I z, na przykład mają plakietkę deserter albo coś takiego. Ku przestrodze. No i oczywiście ten ten główny bohater jest taki zatroskany tym. Widzisz, Widzi to zło i tak dalej. I oczywiście ten bezsens wojny to tak, że tak do, do, w końcu do niego dociera, jak już widzi, jak jego taki bliski przyjaciel, wiesz, ginie i to jest właśnie ten taki moment, w którym on Wiesz, no, Na to szczęście nie zrobił jakieś takie tak? zakończenia, wiesz, ale Przynajmniej nie pamiętam, że było takie zakończenie jak w tych tyrali, ale że nagle się pojawia właśnie ten, ten e, dowódca tego czołgu i, i, i on opowiada tam swoją historyczną historię, no nie, że tak naprawdę wszyscy, wszyscy byliśmy kucharzami i tam, prawda, i robiliśmy na rzecz. Ale e, to, jest, to jest w ogóle bardzo dobra gra, ta czwarta, no nie? Pomijając to w absolutnej fabuły. To jest, to jest właśnie to Fury, to jest, to jest ta lepsza misja czołgowa która była wcześniej w, w Battlefieldie I. Nie? Tutaj, tutaj mamy autentyczny e, czołg niemiecki, zapomniałem, jak się nazywał Tiger, tak? Chyba Tigerem chyba tygrys, właśnie. tak, tak. tak. E, tygrysem właśnie i tam walczymy z Shermanami, chyba tam jakieś inne są jeszcze. E, no, też oczywiście to jest takie trochę przesadzone, bo w pewnym momencie to jednym naszym małym czołgiem tam rozwalamy chyba e, z kilka takich, wiesz, oddziałów, no nie, tam chyba za 20-30 czołgów, no nie, kładziemy, ale naprawdę jest bardzo fajnie zaprojektowana misja, bo, bo nie tylko właśnie w tym czołgu jesteśmy, ale też są takie misje, gdzie musimy wyjść, coś zdobyć, jakieś, jakieś dokumenty wygrać, coś, żeby nie trafiły w ręce e, e, aliantów. No, naprawdę fajnie to wygląda i naprawdę e, interesująca jest ta mapa. Bo to bo właśnie to Devastation, tak mi się wydaje, że ona się nazywa. Duża ma elementów takich, gdzie, gdzie coś niszczysz nie? I, i jest dużo uliczek, zakrętów. E, pod względem rozgrywki naprawdę mi się, mi się podobała. Tylko jest jeden problem w ogóle z tymi war stories. I nie wiem, czy, czy ty to zaopatrzyłeś, czy, czy, czy cię uderzyło, ale w wielu momentach podczas gry słyszysz bohaterów, jak mówią. I w, i w przypadku na przykład Tyralierów, w przypadku właśnie yy, tej Nordlys, przy, w przypadku właśnie yy, tego czwartego epizodu, oni mówią w obcych językach. I masz napisy których nawet jeśli one byłyby wyraźne, one też są do końca wyraźne, nie, bo są jakieś białe na białym tle, yy, to, to nie słyszysz, po prostu nie możesz czytać tych napisów jednocześnie grać. Nie możesz się strzelać i czytać napisu. No, musiałbyś prawdopodobnie poświęcić się, żeby przeczytać napisy i dopiero później zagrać. No nie? Czyli zginąć, żeby, żeby poznać ten, tę opowieść. No I to jest w ogóle jakiś taki, taki dziwny ja do patrzenia za ale ja jakoś y, znaczy rzeczywiście jest tak, że oni mówią w swoim języku, więc y, można go nie i to jest super, to jest absolutnie, to jest, to jest naprawdę świetne. Tylko ja bym chciał Mirosława Ute, żeby mi zrobił lektora, albo, <laughs> albo żeby te napisy były jakoś tak wyraźne, albo żeby na przykład podczas akcji nie, nie, nie, nie wygłaszali jakichś wiekopomnych, długich kwestii. Tak, faktycznie, że oni tam trochę, to rzeczywiście, bo ja momentami myślę, że chyba stawałem, po prostu słuchałem, co oni mówią. Tak, tak, tak, tak, tak. No ale, no, ale to jest Wars Toys. jakby to jest tylko taki dodatek, prawda? To jest taki przedsmak, nie wiem, samej, samej hmm. gry. bo głównym, główną grą jest oczywiście multiplayer i e, ja nie jestem specjalistą Battlefielda, ja mi zawsze bardzo dużo czasu zajmuję jakby dostrzeżenie e, tych zmian i nie wiem, czy, jakieś, czy są jakieś takie rzeczy, które od razu ci się rzeczy w oczy, jeśli chodzi o zmiany, e, Piotrze, jeśli chodzi o... Ja powiem tak, o, e, szczerze mówiąc w Battlefield 1 nie grałem prawie w ogóle. Więc tak naprawdę nie mam z czym porównywać. Jakie wyjście z szafy, piosenki. W jedynkę jedynka niestety nie zrobiłem. Ja przeszedłem sobie kampanię, która mi się podobała, całkiem nieźle, natomiast w multi w jedynce nie grałem w ogóle, więc nie jestem w stanie porównywać nic z tym. A wcześniej był Hardline, w którego też nie grałem prawie w ogóle, czy tam w ogóle już nie grałem, mhm. bo tam nawet kampanię przeszedłem. Więc a w czwórkę to było już tak dawno temu, że wiesz, ciężko, ciężko coś sobie przypominać, jak to było. Mhm, mh. Znaczy no nie mam tych porównań, ale no bo są te, są to te takie klasyczne tryby, okay? mój ulubiony tryb, on jest taki najprostszy, taki naj, naj, naj, naj, naj, najłatwiej w niego się wgryźć, to jest domination, nie? ale on jest prosty, tam po prostu zdobywasz punkty na mapie, utrzymujesz je i jakby w ten sposób zdobywasz punkty zwycięstwa, nie? albo obniżasz punkty przeciwnikowi, żeby żeby wygrać. Ale, ale masz te grand operations, nie, I, i, nie wiem, dużo rozegrałeś tych grand operations? No sporo, sporo. I na czym to polega, tak? Jak byś mógł wytłumaczyć? Właśnie. Eee, to jest trochę odpowiedni tryb war z Call of Duty zeszłego roku, tylko że na większą skalę, to znaczy mamy jakąś operację wojskową, załóżmy, yy, atak Niemców na yy, Rotterdam. No mhm. i ta operacja odbywa się przez kilka dni, kiedy zmienia, zmieniają się warunki, na jakich walczymy. To znaczy, dajmy na to, pierwszego dnia mamy tam po prostu... Znaczy, bo, bo zawsze do tego jest dopisana jakaś tam historyjka, że tam, no, tutaj alianci bronią się w, w mieście, ale my ich zbiecimy z powierzchni ziemi. I jest mm -hmm. to na przykład conquest, czyli zwykłe przejmowanie punkcików. Albo jest to zwykłe pchanie mm, linii frontu. Albo jest y, tam coś jeszcze. Czyli, czyli zawsze w jakich operacjach jest y, danego dnia wyko wykorzystana mechanika innego trybu. Natomiast przez to, że, że tych dni jest kilka... To te mechaniki, każdy, jakby to powiedzieć, mecz, dzień, cokolwiek się zmienia, plus jest jeszcze tak, że efekt pierwszego dnia przychodzi na drugi, czyli dajmy na to, jeżeli atakujący pierwszego dnia, który był zwykłym conquestem, poradzili sobie bardzo dobrze, czy tam po prostu wygrali, to wtedy drugiego dnia, kiedy jest jakiś inny tryb, mają więcej tikatów respawnu, tak? Plus, no, przez to, że jest to połączone jakoś tam fabularnie z tym, co się dzieje, to, znaczy fabularnie, jest opowiadana jakaś historia, no to też mapa się zmienia, czyli dajmy na to trzeciego dnia wielkich operacji w Rotterdamie jest właśnie Devastation, czyli to miasto jest zbombardowane, zniszczone. Bo pada hasło, że o, skoro lianci tak dzielnie się bronią, to nie dam im winnego wyjścia, a Luftwaffe zmiecie miasto z powierzchni ziemi. No to jest... No to jest właściwie. W ogóle jest coś, co. Nie nie zwróciłem wcześniej uwagi, czy to się teraz pojawiło, bo, bo, bo parę dni temu był taki potężny update. Dosyć duży patch który, który wiele rzeczy wprowadził, ale. Co to jest ta overtura? To jest. Bo to, bo to jest chyba coś takiego, że jest jakieś takie drzewko pewnych. Jak to się jakby to powiedzieć? masz pewne zadania, które możesz wykonać? Nie? Na przykład, nie wiem, masz się uleczyć siebie, na przykład 10 razy i nie jakby na takim drzewku, nie wiem, czy widziałeś takie, takie poziome drzewko rozwoju. To to jeszcze... takie te. Znaczy, Owertura to była nazwa pierwszej części pierwszego dużego update'u. Znaczy, Aha. nazwa tego A, to, tak. no to, może to ja była także. Ten... Bo to jest tak, że w tym, w, tym, w tym roku, w tej części, jak go zwał, tak go zwał, nie mamy, nie mamy konta premium nie mamy Season Passa, nie mamy DLC-ków, tylko będzie coś, co się nazywa Tides of War, czyli te tak zwane Teatry Wojny. I Teatry Wojny będą polegały mm -hmm. na tym, że tam co jakiś czas, nie wiem, czy co kwartał, czy co miesiąc, czy co trzy miesiące, czy pół roku, nie mam pojęcia co ile czasu, ale właśnie będzie pojawiała się nowa zawartość. I za każdym razem będzie to opatrzone jakimś tam nazwą, w tym przypadku mamy właśnie Overture i ona dodaje jakieś tam też zawsze zmiany w mechanice, a to jakieś tam challenge dodatkowe, to coś tam. Więc to jest Tak, dokładnie, zobaczymy. bo no tak, sam fakt, że w ogóle. Y, kiedy ma się w ogóle pojawić ten tryb Battle Royale? Czy tam ich wersja tego, marcu Battle Royale jest... jakoś nieprędko. No tak. właśnie, to jest, to jest ciekawe, że oni tak postanowili to. Po, bo jakby, spieszyli się z datą wydania i, i moim zdaniem zrobili dobrze, że to wydaje teraz. No bo to nie ma sensu tak naprawdę czekać i co? I, i zasypać. Moim zdaniem, to ma taką swoją cechę epi, takiej taki epizotyczności, takiego wydawania gry w odcinkach. Czy że magiczne teraz mamy magiczne game, z Mamy te tryby. Sam? Magiczne hasło gra usługa, tak? No tak, ale właśnie, no właśnie, bo chodzi o to, że po prostu teraz, tak jak było z Hitmanem. Dzięki temu, że Hitman był wydany w epizodach, chociaż to jest zupełnie są inne gry, ale ludzie mogli, jakby każdy ten epizod, nie tylko zagrać w niego, ale tak by delektować się nim. Przechodzić go kilka razy, bo, bo czekali na kolejny, więc mieli ten czas, nie musieli się spieszyć, bo jak masz na przykład grę, w której bo ja na Mega Absolution grałem w Hitmana, to nie miałem jakiegoś takiej potrzeby, żeby jeszcze raz inaczej, lepiej na przykład przychodzić te misje no, innym sposobem. I nie, nie delektowałem się tymi. A mając grę w epizodach, która ma takie duże, du dużą regrywalność, no to jakby doceniasz bardziej, do dostrzegasz pewne rzeczy. I mi się wydaje, że, że nagrają się ludzie właśnie tych trybów wojennych, prawda, ten Grand Operation, no nie? To, to, to wszystkie rzeczy jakby zasmakły. I kiedy już będzie takie, oj, że jesteśmy znudzeni, już widzieliśmy wszystko, pojawia się właśnie ten tryb Battle Royale i to nie będzie zwykły tryb Battle Royale, czy kolejna wersja PUBG, tylko to będzie coś innego, coś nowego, coś z twistem. No, no i zwłaszcza, ja, ja, że dzisiaj pojawił się Battle Royale w CS-ie. Niemożliwe. No tak, nie trzeba się o tym jaki Ale jaki osobowy Nie Nie wiem, ilu osobowy, bo nie grałem go. Widziałem tylko normalnie CSGO dostał battują. On się nazywa chyba Danger Zone. Widziałem jakiś hmm. urywek gameplay'u. Faktycznie. Pan wyskoczył z helikoptera, biegał, podniósł nóż, granat. No to ciekawe, no to. 16 graczy, słuchaj. Aha. No co taki, taki mały, no, no ale. No ale, coś, ale zawsze, nie? Teraz każda gra musi mieć, prawda, tryb Battle No ale a propos w ogóle też samej rozgrywki właśnie w multiplayer, jak, jak bo też dużo grałeś w Call of Duty i Battlefield 5. No to czyję, że to są trochę jednak inne gry, nie? Ale no, w którą grać się bardziej lepiej? Yy, ale które Call of Duty? No to ostatnio oczywiście, Black yy, Ops 4. Zdecydowanie Battlefield 5 wygrywa z Black Opsem 4. O. Tak, o. proszę bardzo. Czy Ale pod względem w... właśnie broni, czy na przykład sobie rozgrywki, zabawy, tego zaplanowania tych, tych map? Pod względem tego, jako przyjemność sprawy migranie samo w sobie. Aha. Dobra. Jednak w, w, w kodzie się czuję bardzo mocno mobbingowany i dopingowany do tego, że muszę się spinać na, wiesz, na 300% koncentracji, jeżeli chcę cokolwiek ugrać, mhm. bo tam przecież kile wpadają z prędkością światła. A jednak w Battlefieldzie można sobie spokojnie a to pokazać na słuchawce, a to sobie postrzelać, a to raz zawsze jak ci nie idzie, to możesz się przyłączyć na medyka i po prostu ludzi podnosić, więc zawsze wiesz, I'm helping. Mhm. Nie, no to jest, to jest zdecydowanie właśnie taki plus, wiesz, te role, a no w Battlefieldzie no, to, że w ogóle rozwijasz tą swoją postać, tak, możesz jakby też, masz medyka, ale masz takiego medyka, no jakby, znaczy medyka, takiego scenariusza specjalizującego się. Nie? Że na przykład ten szybciej umyka od kulami, a ten się nie ma broni białej i tak dalej, tak dalej, więc jakby dużo ciekawych wariacji jest w tym wszystkim i to mi się bardzo podoba. Chociaż ja w ogóle zawsze nie lubię tego grindu na początku. Dopóki znajdziesz broń taką, którą naprawdę lubisz, to musisz się męczyć z tymi pukawkami śmiesznymi czasami mam wrażenie, że po prostu gra się na mnie uparła i nie pozwoli mi szybko zlewelować, nie osiągnąć tego, tego poziomu, gdzie będę mógł naprawdę odblokować tą broń, która mi się spodoba. Bo, bo te podstawowe bronie to są takie dosyć nijakie. No, nie, no karabin snajperski czasami miałem wrażenie, że naprawdę operuję jakimś muszkietem z pierwszej wojny światowej, no nie, bo ten to taki, że za każdym razem musi przetargować. Ja wiem, że tak, tak, tak te bronie działają, to nie jest tak, ale ja bym chciał jakiś taki, nie jak to się mówi, samopowtarzalny, coś takiego, że nie musiałbym za każdym razem, jak, jak chcę ponownie strzelić, to, to od, od, od, odciągać wzrok, prawda, od, od, od, od, od wizjera, żeby coś inaczej to mogli zrobić, no, ale to jest Kwestia takiego wiesz, samej broni. I też kwestia, wiesz, trochę Ale... kwestia w graniu, bo jak, jak pograsz tam, wiesz, dużo więcej, to wtedy już, już na tyle tobie wejdzie to w nawyk, że, że wiesz, że po jest zawsze przeładowanie i odłożenie. Tak. No, no no no rozumiem, dlatego właśnie zawsze mam taki moment, że podczas gry yy, mam ochotę właśnie pobawić się snajperem i, i zawsze tak mówię, no po prostu jeśli ten cel będzie, nie będzie absolutnie nieruchomy, czyli gdzieś tam nie znajdę jakiegoś takiego cwaniaczka, który gdzieś tam przykampował, to absolutnie ze snajperką do, do ruchomych celów to, to, to nie mam co strzelać, nie? bo to zawsze trzeba, te poprawki trzeba zmieniać, prawda, yy, odległość tego, jak to się nazywa, U, no, tutaj moja wiedza. No, upadanie pocisku. Tak, tak, że po prostu zmieniasz sobie ze względu na, na, na odległość, to nie, jakieś tam właśnie te parametry. No, to jest wszystko, ale yy, jest parę takich rzeczy, znaczy ja szczególnie jakoś tak specjalnie nie odczułem tego, ale, ale jest parę istotnych spraw, na przykład to, że bardzo szybko, i nie wiem, czy to już poprawili, to być może poprawione i to jest jakby stara kwestia, ale, ale widziałem na przykład, chyba Angry Joe o tym też wspominał, że w momencie, kiedy zaczynasz grę, bardzo szybko na przykład przeciwnik może dojść do, do, do artylerii i zbombardować ci punkt startu, wiesz, ten, ten, i zniszczyć na przykład, nie wiem, twoje pojazdy. Zanim w ogóle, wiesz, parę sekund po tym, jak zaczynasz, wiesz, startujesz gra i nagle po prostu jest bombardowanie albo, albo coś takiego, no to jest, to jest ciekawe, ale z drugiej strony <śmiech> pomijając to, no to yy... znaczy ja nie wiem, czy to jest takie wrażenie, ale te mapy się wydają takie trochę mniejsze przynajmniej tak, gdzie jestem taki, że znaczy, one nie są małe ale one nie mają takich przestrzeni dużych, pustych jak na przykład w Battlefieldzie pierwszym, że miałeś, jak miałeś pustynną mapę, to nie miałeś tu takich pagórków mieć jednak takie też takie yy, puste przestrzenie z, z, takim, z takim prześwitem, jakby to powiedzieć, że po prostu widziałeś naprawdę na, na, na bardzo duży dystans, wiesz, taką płaską ziemię, nie? A tutaj masz teren bardzo zróżnicowany, górki, pagóki. no to sprzyja temu, że na przykład wcale pojazdy nie są tak uprzywilejowane, nie? Że gdzieś tam się ustawisz na dobrym miejscu będziesz jak bawił się w taką artylerię i to jest, pod tym względem się, mi się podoba, że to, naprawdę te tereny są bardzo urozmaicone i one też no, cieszą oko właśnie, właśnie tym, jak wyglądają. No ale, z drugiej strony, no, brakuje mi takiego obycia, takiej specjalizacji, bo, bo, żeby naprawdę poczuć, i jakby wczuć i być naprawdę profesjonalnym graczem Battlefielda, to trzeba po prostu tych godzin wadować, no nie chcę powiedzieć, że kilkadziesiąt, no nie, ale może nawet kilkaset, żeby naprawdę ją czuć. I jak ja sobie patrzę, no nie jak na przykład, Ci, ci najlepsi streamerzy grają, jaką oni mają taką swobodę poruszania, jak oni czują tę bronię, że dokładnie wiedzą, że mapy mają w poluszki i tak dalej, ja sobie myślę, że jestem daleko od tego poziomu, choćby przez to, że ja po prostu tyle godzin nie mogę poświęcić, więc yy, ja na pewno jeszcze wrócimy do Battlefield 5, szczególnie właśnie jak się pojawi ten tryb yy, właśnie ala la Battle Royale i kiedy będą się pojawiać te nowe zmiany, żeby o nich wspominać, bo to jest taka gra, którą ja mogę na przykład, kiedy mam godzinkę pół godziny, godzinkę, bo to minimum niestety tak trzeba poświęcić na, na, na, na multi, to ja sobie właśnie y, bardzo chętnie gram. I tak wieczorami y, muszę przyznać, że y, odpalam i i się świetnie y, świetnie bawię. To jest, to jest naprawdę dobrze, że mam mnóstwo błędów. znaczy Ja nie wiem, jakie ty błędy też, Ja na przykład widziałem parę gliczy graficznych. Na przykład jest taki moment, że wchodzisz do wody i ta woda gdzieś y, pięć kroków od ciebie jakby ma jakąś taką dziwną teksturę, jakby się do później dogrywa. Więc jakby y, były takie glicze. Miałem parę problemów z wykorzystaniem pamięci, ale to jest akat przy, przywara bycia graczem pc mhm. no i, i czasami, gdzie wyskakują jakieś błędy z DirectX czy coś w tym stylu, ale poza tym dosyć, dosyć solidnie to wygląda. Ja nie wiem, jakie ty miałeś bugi, jakie, jakie tobie się pojawiały błędy na, na, na Xboxie one X. Wiesz co, no, bugów graficznych sporo tam się, a to na przykład jeden, który już jest wręcz epicki, czyli ee, dzwon w wieży kościelnej, który zostaje po zniszczeniu wieży kościelnej. A wisi tak, wietrza. wisi w Z takich mniej przyjemnych to na przykład w trybie, gdzie tam się bombę podkłada, to jedna bomba, która zapada się pod ziemię, nie da się jej podnieść i trzeba biegać do celu na jedną. Jakieś tam problemy z podnoszeniem tych innych graczy z drużyny, którzy zginęli, czy zapadanie się pod ziemię po śmierci, no, no, niestety jest tego trochę, ale też z drugiej mm -hmm. strony ja. Mam trochę wyrozumiałości do bagów, bo właściwie nie pamiętam gry multiplayerowej, w którą grałem w ostatnich latach, które nie miały bagów. Okej, okay, tutaj jest ich trochę za dużo, żeby po prostu na to przymknąć oko i mówić: tak. Oj, tam. Bywa. Mm. E, więc więc no, nie da się ich nie wspominać. Natomiast na szczęście jakichś takich strasznych game breaking bagów nie było. I ja, mm. ja nie trafiłem. Znaczy, nie? Były trochę, jest, trochę jest... breaking game, ale nie jakoś tak totalnie to jest y, pretendent do nagrody za rok Best Ongoing Game. Bo właśnie wśród tych wszystkich rzeczy, które mogą naprawić y, te bugi, no, są też rzeczy, które mogą dodać do tej gry. I to może być naprawdę y, gra, która będzie żyła jeszcze przez, y, przez wiele, wiele lat, jak poprzednie Battlefieldy, więc ona się będzie rozwijać, będą te rzeczy poprawiać. I, i, i ja nie pamiętam, żadnej części Battlefield, która by nie, w dniu premiery nie miała jakichś takich problemów, albo przez jakieś pierwsze tygodnie. I, I mimo wszystko, dzięki właśnie y, feedbackowi graczy, wiesz, tej, tej, tej, tej społeczności, no wszystko dało się naprawić. No i oczywiście są rzeczy, które na przykład w Battlefieldzie czwartym do tej pory gdzieś żyją, jakieś ukryte przekazy, jakieś, jakieś smaczki i tak ja dalej. Jestem bardzo ciekawy, czy w ogóle w, tej, w piątce coś wykryje, ale to też lata zanim to wszystko zostanie odkryte i naprawdę e, jak ktoś szuka właśnie drugowojnej wojny i takiej, która świetnie wygląda, to no w tym momencie no, jak to się mówi no-brainer, ewentualnie jak ktoś lubi szybkie takie, no to może wrócić do World of... E, World War II, które nadal e, ma się całkiem nieźle i, i, i ludzie grają i naprawdę jest e, świetną grą. No ale tak jak mówię, dojeżdż do Battlefielda V, wrócimy w ogóle Piotrze w ogóle zagrałeś się w ciok? Nie, nie grałem, nie grałem, w ciok, nie grałem w ciok ja tylko chciałem do, do, pochwalić się, że w, skończyłem wtedy w poprzednim odcinku to było pierwsze wrażenia i, i przyznam się, że wtedy jeszcze nie widziałem tego drugiego dna, tego ukrytego dna i pewnie ty już Piotrze wiesz tak, czy to jest tak, tak, to wiem, wiem, wiem. i muszę przyznać, że naprawdę bardzo sympatyczne ciepłe zakończenie dlatego, że ono jest takie prawdziwe wszyscy ludzie, którzy się borykali z pewnymi problemami rodzinnymi w sensie Wiesz, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie mogło być krucho z finansami, albo z czasem, wiesz, no, są dzieci i tak dalej. no To jest bardzo ciekawe. bo I podoba mi się, że, że taki zabieg był, że, że najpierw widzisz ten świat yy, baśniowy i on później zaczyna jakby odkrywać się jakby, yy, że ta wyobraźnia dziecka, nagle właśnie ta granica między wyobraźnią dziecka a, a światem rzeczywistym się gdzieś zatraca. i yy, no, Nie powiem, żeby to była najlepsza jak przy, gra przygodowa, w jaką grałem, ale naprawdę... Yy, to zakończenie było sympatyczne i yy, jeszcze raz jakby odsyłam do, yy, do, do, do materiału wideo, żeby sobie zobaczyć, jak taka wygląda. I jak będą grali, to żeby grali z dziećmi na kanale, dlatego że to jest gra za trudna dla dziecka, ale też yy, taka za mało chyba odpowiednia, żeby grać samemu. No nie? Że, że jednak dobrze grać z dzieckiem na kanale, bo dziecko się będzie cieszyło tą, tą bajkowością tego świata, a dorosły wyciągnie z, z niej właśnie ten yy, tą ciekawą płętę tej historii i tak jak wiem, mówię, ja twórcom życzę sukcesów ze względu na to sympatyczne zakończenie, no, ale skoro jesteśmy przy przygodówkach, drogi Piotrze, czy grałeś w Larego właśnie? Nie grałem, czemu. ale bardzo chętnie o nim posłucham, bo, bo wygląda zaskakująco, interesująco. Gdzieś tam dopisałem go sobie do listy gier, które chciałbym kiedyś nadrobić, jak starszy czasu, natomiast na razie, na razie nie miałem okazji. No to jest gra, która no też trochę się powtarzam, bo już, jak to się mówi, Wcześniej to napisałem w winten tak już poszło w że to jest, że w wszystkich sequeli takich, takich kontynuacji, gier, wiesz, jakieś ja to mówię, takich odżywanych kotletów, wiesz, Marek y, sprzed lat, tak? To, to właśnie Larry With Dreams Don't Dry, to jest taka perełka, to jest taka, taka gra, która y, jest klasyczna, wiesz, w klasycznym stylu, tak? W starym, takim klasycznym stylu, to gra przygodowa, y, i ma, ma ten rubaczny humor, właśnie, który jest znany z, z serii Larry'ego. No jednocześnie tak dosyć y, y, sprytnie, y, y, sympatycznie komentuje właśnie nasze czasy obecne. No i jest troszeczkę niepoprawny politycznie. I, on, I czasami jest nawet bardzo niepoprawny y, politycznie a, i czasami jest aż, aż bardzo ostry ten humor rubaczny. Ale to jest gra dla dorosłych i, i ona taka ma być. Tam mają być dowcipy, które czasami mogą być y, no, taki niesmaczne, No ale to już nie, nie, nie chcę tutaj specjalnie wchodzić w szczegóły po tym względem. Ale... Historia jest bardzo ciekawa, bo w ogóle Lary, bo wiesz, no, w ogóle gier serii Larygo to było, było kilka tych takich no, na konsolę, to były jakieś trójwymiarowe Lary, to były jakieś takie straszne pruta, to były gry, które po prostu odcinały kupony od, od serii, ale tak by nie były, e, nie miały jakby nic wspólnego z tym, z tym prawdziwym Larym, tym takim Larym, którego, którego my znamy z tych pierwszych przygodówek. Ja ostatnią taką przygodówkę, którą pamiętam, ja nie pamiętam tego tytułu oczywiście, ale pamiętam doskonale. Yy, ona była tak bardzo fajnie rysowana, to była taka słynna scena, jest jak oczywiście yy, Lary ma taką, takie, takie, takie kąpielówki z, z trąbką słonika, nie, wiem, czy pamiętasz? Tak, oczywiście jak no się ten tytuł przygotował? Miłość na fali. Na... Miłość na fali, tak. To była bardzo ładnie rysowana gra i była bardzo sympatyczna. Ale ja bym powiedział, że ten Lary to absolutnie się odwołuje, bo to jest klasyczna i Oczywiście on jest rysowany, dużo lepiej i tak dalej, ale to. W każdym razie w ogóle Lary budzi się w ciemnej piwnicy i, i po jakimś chwili takiego zgubienia, zagubienia prawda, z, tej, z tej piwnicy się wydostaje na ulicy no i okazuje się, że jest przed tym legendarnym barem Leftiego, czyli ta, ta pierwsza scena właściwie z, z pierwszego Larego, z charakterystyczny pub Leftiego lub w polskiej wersji Lewusa, bo, bo w ogóle polska wersja naprawdę fajna i świetnie sobie radzi z, z przekładem żartów. I, i, I są teksty takie, że ja normalnie parskłem właśnie czytując y, polską wersji, nawet żonie zaprezentowałem i ona też y, po prostu y, się zaśmiała, więc y, humor jest. Więc y, naprawdę polska wersja jest całkiem niezła, oczywiście jest jeden problem, nie ma polskich czcionek w tych czcionkach y, y, oryginalnych, więc masz takie charakterystyczne, prawda jak czasami widzisz, że masz jakąś taką ładną czcionkę, a później masz Hanski Times New Roman, Ż", i później znowu ładną czcionkę, Hanski Times New Roman, en i dalej. To, ale to jakby daje się, można się do tego przyzwyczaić, nie? W każdym razie, Lary, nie zdając sobie, wiesz, sprawy z czasu, jaki upłynął, bo on nie wiedział, prawda, że to jakby jakimś jakim śnie był, prawda, hiberne, za w kliogenicznym, zupełnie nie rozumie, gdzie jest i tak dalej. No, w tym barze u Leftiego no, poznaje jakąś dziewczynę, ona gdzieś patrzy w jakiś telefon, nie wie o co chodzi, no, nie? I, I tak naprawdę on jest tak zagubiony, nie? Bo on jest dzieckiem lat osiemdziesiątych, właściwie, wczesnych dziewięćdziesiątych, a tutaj masz, wiesz, jakąś nową technologię, wiesz, jakieś, jakieś, jakieś dziwne zachowanie i tak dalej. Lefty oczywiście próbuje wyjaśnić Laremu, co to jest grane, ale on nie za bardzo, jakby łapie. No i w każdym razie ta główna intryga, to ona się zaczyna wtedy, kiedy na zapleczu tego baru, yy, Larry znajduje telefon. Telefon to oczywiście takiś parodia iPhone'a, on się nazywa Python i na tym telefonie no to jest w ogóle telefon firmy Śliwka i ta śliwka <laughs> ma bardzo śmieszną, bo to jest suszona śliwka. I, i wiesz, jak suszona śliwka wygląda i z czym na przykład może się kojarzyć. Szczególnie, że to logo jest tak zrobione właśnie, że ma się kojarzyć z pewną częścią e, ciała kobiety, ale tu już nie, nie chcę specjalnie wchodzić w szczegóły. No i na tym telefonie jest taka sztuczna inteligencja, taka Cortana i, i e, f, no, bo tam na jakiejś krótszej rozmowie właśnie z tą sztuczną inteligencją, taki niesiony obowiązkiem, e, Postanawia zwrócić tam ten telefon właścicielowi, którym jest właśnie ta firma, bo to jest prototyp ten, okazało się, nie? A, a telefon zgubił Bill Jobs. No i tam poznaje właśnie tego Billa Jobsa i poznaje Fate, Przepiękną prawą rękę właśnie tego szefa śliwy. No i tam nie chce zadać szczegół. W każdym razie ona, żeby go spławić, to mówi, tak, dobrze, umówię się z tobą, jak, jak będziesz miał na Timberze, to jest taka, wiesz, parodia Tindera, jakoś taki niebotycznie wysoki poziom, prawda, na punktu, no, chyba jakiś poziom 90. No i on oczywiście przyjmuje to, jakby to była, wiesz, jak, to, jak ktoś ci mówi, no nie, umówisz się ze mną? Nie umówi się ze mną, ale tak jakby była taka szansa jedna na milion. Umówisz się ze mną? No to wiesz, przynajmniej, no dobra, no, je, szansa jedna na milion jest. Jest! Jest! Jest szansa, no, nie? Więc tutaj właśnie ma, Larry ma taką szansę jedną na milion i podejmuje, no, oczywiście, żeby ten profil wzbogacić, ten poziom zwiększyć, to oczywiście musi poznać inne osoby, które mu ten profil jakby, znaczy, dadzą mu punkty, bo to jest trochę tak, na zasadzie że wiesz, jak, jak, jak, nie wiem, na uberze, tak, że dostajesz jakieś rankiem, jakieś dostałeś punkty, to się kumuluje. W każdym razie to jest taki element w tej grze, on jest dosyć ciekawy, dlatego, że jakby wszystkie postacie, które poznajesz w ogóle w grze, one mają jakiś profil na, na tym Timberze, no nie, i ona się później gdzieś tam pojawi. I na tym profil... no, to są prześmieszne postacie w ogóle na tym, ale to jest taka nieistone. W każdym razie tak się zawiązuje ta akcja, no nie, że on postanawia zdobyć ten wysoki profil. I oczywiście, e, e, kiedy poznaje pierwsze jakieś dziewczyny i tak dalej, no to wtedy też się zaczynają takie ma mniejsze historie, czyli jak on je podrywa, no nie, jeżeli na przykład ta dziewczyna mówi, że. Jest rockmanką i potrzebuje pomocy, żeby zorganizować kon y koncert. Nie? I daje ci jakieś plakaty do, do rozklejenia, więc musisz pomieścić Jednocześnie jakiś były gitarzysta zabrał gitarę, a później więc musisz jej pomóc, żeby ona mogła spełnić to swoje marzenie odegrać koncert. I takich kobiet jest kilka, z którymi właśnie Larry musi wejść w interakcję, e żeby zdobyć, e chciałby się powiedzieć, że, że ich serce, to tak naprawdę no, kwestia jest taka, że musi wejść im, prawda? do łóżka. Ale to, to jest wszystko tak sympatycznie zrobione, że to naprawdę nie jest taka gra y, pornograficzna, się jest Aż tak? Tutaj, tak znaczy tam, tam są sceny, ale te sceny są y, bardzo ciekawe i no, nie musiałbym za bardzo zdradzać, ale wszystko jest przecież tą rysowaną grafiką i tam, i tam nie mamy hot coffee, żeby, żeby nie było żadnych takich wątpliwości. Czasami mamy pokazaną jakąś tam część ciała kobiecego i tak dalej, ale ta gra naprawdę, y, chyba największym takim pornograficznym zdjęciem jest... Y, jest rozpikselowane zdjęcie plakatu. Nie wiem, czy kojarzysz, jak wygląda wnętrze baru Leftiego. Tam była taka leżąca: jest takiej leżącej kobiety, nagiej. I w dobie, kiedy po prostu piksele były wielkie jak pięść, to tam mogłeś wszystko powiedzieć, że tam jest umowne, nie? T I tutaj to zdjęcie jest, nie? Więc jest, tam jest naga kobieta, ale oczywiście absolutnie nie możesz powiedzieć, yy, co dokładnie tam widzisz na tym obrazku, nie? Jakie tam elementy. No ale właśnie. To jest to, że w tej grze w taki bardzo to przeszedł uroczy przeszedł sposób... przeszło przez tam z purystycznego Steama i w ogóle? Ale to, ale to mówię, to, to nie jest że to nawet nie ociera się o erotyzm taki. Znaczy, ociera się, ale to jest naprawdę wszystko w takim bardzo delikatnym y, stylu. No, no, no, to są na przykład takie prześmieszne sceny, nie? że tak najbardziej takich y, bezdeceńskich scen, które później się okazują może nie do końca bezdeceńskie, dochodzi tak naprawdę przy zgaszonym świetle. I, I na przykład, kiedy uda ci się nawiązać właśnie tą znajomość i, i całą tą mniejszą historię, ten jakiś wątek z daną dziewczyną zakończysz, to ten, naprawdę on się on jest przedstawiony jako na takich zdjęciach, wiesz, takie masz kilka rzuconych zdjęć z Polaroida, nie? takich rysunków, gdzie, gdzie na przykład widzisz tutaj, gdzie dziewczyna się rozwiera, tu można na przykład widzieć część ciała tutaj wiesz w pupcie czy coś takiego, ale nigdy to nie jest yy, hard, że się tak wyrażę. To wszystko jest naprawdę yy, z humorem i no i chciałby się czasami, żeby ten, ten Larry miał większe szczęście, bo tam zawsze jest jakiś Coś jednak w ostatnim momencie mu tą nogę podkłada, nawet kiedy wszystko się wydaje, że, że, że mu się uda. No ale w ogóle gra bardzo taki fajny sposób komentuje, wiesz, paroduje obecne trendy, no bo yy, nasz, nasz bohater jest trochę jak... Yy, znaczy jest mentalnie zakorzeniony tak powiedziałem, no, w tych innych czasach. Jest tak, jak zapomniałem nazwisko głównego bohatera z, z Blast from the Past. On wychodzi jakby ze świata zupełnie obcego do, do, do, do, do naszej, naszej kultury i, i przeżywa ten szok kulturowy, ale, ale jest jednocześnie tak totalnie ma, ma wyjechane na to, nie, że ktoś tam jakiś, o iPhone'ach mówi, o jakichś Instacrapach, o jakichś Timberach, czyli jakiś tak zwane śmieszki z rzeczywistości. Wszystkie, wszystkie rzeczy są spardiowane, wszystkie trendy Ale czy jest to wszystkie... tak spardiowane na siłę, czy jest to faktycznie zabawne? Czy parsknąłeś przy tej To że jest sympatyczne. No, tak, znaczy wiesz, wchodzisz na przykład do, tego, do tej siedzimy, wiesz, prącz i tej śliwy. No i tam oczywiście na dole, na pierwszym piętrze jest y, dwóch takich nerdów typowych, y, którzy, którzy są tymi, tymi, y, tymi geniuszami, którzy są, wiesz, obsługa klienta i tak dalej. I oni ci tam jakieś teksty opowiadają. No, wiesz, taki to jest to jest naprawdę zrobione tak, że w, łapiesz tą konwencję, że tam wszystko. Na przykład jest, jest taka scena, kiedy jesteś w takim barze, barze hipisowskim, Mamy w ogóle takich dwóch fajnych gości, jest takich brodatych hipsterów z, z kolczykami, z, z, z, z, z brodami, z skoczkiem i, i tak dalej. Oni prowadzą taką hipsterską, skokarską wege, tacy są totalnie lekko nawet zajarani. Taka wiarnia jest, wiesz, bezglutenowa, ma tylko zepsute sojowe mleko. No, no i w każdym razie śmieszne miejsce i tam jest coś, co ktoś może powiedzieć, że to jest obraz oburzeń, ale jest całą całą chyba, z... ja nie pamiętam, że całą z, z uryny, z uryny czy coś takiego, bo to jest Shrine of Urine i to jest to jest, Pamięć tak, że to jest coś, co jak to widzisz, to jest w sposób, w jaki to jest zaprezentowane, to wzbudza takie takie uśmiech, no nie? Bo tam się po prostu tam wszystkie takie ważniejsze rzeczy są są jakby przedstawione w tej wersji tego, tego świata, nie? że jest zespół Quiff. Ja nie powiadałem, że kiedyś zespół Quiff to, to był świetny, ale odkąd on odszedł, to, to Quiff nie mógł znaleźć nikogo, kto by zastąpił jego miejsce i tak właściwie to oni się skomercjalizowali że teraz to już, już zupełnie jest coś innego a tak dalej, a tak dalej. No więc jakby yy, wiesz, no masz tego Billa Jobsa, nie? Który jest taką parydią, y, taki takim y, no pff, może połączeniem Billa Gatesa i Steve, Steve Jobsa, ale jakby konkretnie widzisz od razu, że to jest parodia i przez to, że wszystko jest parodia, nie ma jakichś takich rzeczy, które na przykład zostały przełożone, nie? Że, że nie, nie, nie przemycany jest jakieś, jakieś, jakaś marka autentyczna, tylko wszystko ma swoją wersję, no to jest, to pasuje do tej koncepcji, tego, tego, tego świata. No nie? I na przykład mi się bardzo podobało to, że w, w tej grze no takie taki hali po bandzie, po... po po pewnych rzeczach, no nie? że to masz tą beki, tak? To jest dziewczyna, którą. Pierwsza dziewczyna, którą poznajesz, nie? To jest dziewczyna, którą poznajesz właśnie wchodząc do tego e, baru lewtego i ona gdzieś tam stoi pod tym i, i trzyma ten iPhone, i widać, że ona nic innego nie widzi, tylko tą, to, to, to lustro tego telefonu i tam coś mówi, że coś tam w ogóle, no, że jest zawiedziona, bo to miała być jakaś fajna knajpa histerska, no nie? Ale no, co się spodziewać, kiedy wiesz, knajpa ma tylko tam 20 parę polubień na Instagramie i ona jakąś relację robi, wiesz, później, wiesz, jak to jest. Ona chce piwo, no to Larry jej załatwia piwo, ona wypija, znaczy nawet nie wypija tego piwa, tylko to jest ta słynna scena, że teraz musimy zrobić tego zdjęcia, tego piwa, jakby się tym piwem delektujemy, wiesz, taka, nasze szczęśliwe życie. I, i naprawdę takich komentarzy yy, yy, w tej grze jest, jest kilka. Oczywiście one są wszystkie zrobione na yy, na wesoło, nie? Że to jest, yy, że dla mnie to jest ciekawe właśnie, że yy, że się krytykuje pewne rzeczy, no ale z drugiej strony to nie, jest, to nie jest gra, która ma taką wagę, że ktoś na przykład, nie wiem, mógłby się obrazić, nie? W jaki sposób sportretowano hipsterów albo w jaki sposób sportretowano też tą grupę społeczną albo tamtych, albo tak... Nie, no to jest naprawdę gra, która wszystkich porówna no tam w swój taki specyficzny sposób Traktuje, no nie? I, i, I wiesz, po, i w tej, pod płaszczykiem tych sporośnych żartów jest ukryty całkiem interesujący przekaz, yy, ale o jego dyskusji, yy, właśnie głębokości można dyskutować, chociaż jest, jest bardzo fajna taka scena, z yy, takim z prezydentem Stanów Zjednoczonych, no I ona jest w ogóle przedstawiona w tej grafice z EGA, ja to zdjęcie wrzucałem na, na, na grupę, I, i to jest bardzo ciekawy moment, nie? To jest taki, z którego w ogóle momentu, jak się Lary budzi, to wie w jakim szoku jest, przerażony jest, ale to jest, to jest troszeczkę inaczej niż sobie każdy wyobraża, i dlatego tej sceny nie, nie, nie zaspojowałem, tylko po prostu zaznaczyłem, że ona jest. I naprawdę jest fajne. Tylko, jaki jest problem z, moim zdaniem z, z tą grą? Bo pod względem graficznym, fabularnym, jeśli chodzi o postacie, ale właśnie, no, ten to, to obraz, no, to jest film animowany, to się fantastycznie ogląda i tak dalej ale to, co jest być może dla fanów gier przygotowych y, fantastyczne, ale dla tych gier przy, przygotowych sprzed 25 lat, dla mnie to jest dosyć uciążliwe, bo chodzi o komplikacje zagadek. Jest mnóstwo zagadek faktycznie, które są, łatwo na nie wpadniesz, są logiczne, y, wiesz, nie zatniesz się, no są też takie zagadki, które które, no nie wpadniesz od razu, ale trochę pokombinujesz, trochę się wysilisz i wpadniesz, ale jest mnóstwo zagadek, Takich absolutnie, totalnie, wiesz, odjechanych, gdzie używasz po prostu, nie wiem, yy, yy, no przykład, napój, zamrożony napój, tylko wiesz, oczywiście ten napój zamrożony, bo to wiesz, jakieś tak, nie wiem jak się nazywają te soki, takie skruszonego lodu, te, te slusze takie. Yy, kojarzysz, nie? Takie, takie... Yy, takie z... Z, z lasi chyba właśnie. Znaczy, nie, tak, to, tak, chyba tak, tak, tak że to musisz gdzieś w tym termicznym kubku przenieść, żeby później, na, na, dosłownie na późniejszym etapie wykorzystać, po to, żeby na przykład w jakimś eksperymencie testującym prototypowy telefon uchronić go przed działaniem wysokiej temperatury, wsadzić ten telefon do tego kubka. Autentycznie po prostu to są rzeczy, które no, być może jakiś taki chory umysł, który mam niesamowicie dużo czasu, mógł na to wpaść, bo, bo ileś tam kombinacji zastosować, ale naprawdę jest tak dużo przedmiotów, które zbierasz wiesz, podczas, podczas głupki, bo masz Masz tych kilka lokacji, bo tam jest ta główna, wiesz, od której zaczynasz, ale w tego. Później się pojawia ta, ta wieża, ten budynek e, śliwy, nie? Ale później dochodzi molo, jakiś tam, e, jakiś klub i tak dalej. No, naprawdę masz dużo miejsc, które możesz zwiedzić, do których musisz wielokrotnie wracać i naprawdę w pewnym momencie, no, przynaj się bezbicie. no, utknąłem że musiałem skorzystać z solucji i to nie było raz, i to było więcej niż dwa razy, więc jakby powiedzieć, że w pewnym momencie naprawdę uwielbiam przygotówki, ale właśnie uwielbiałem je za tą fabułę. Przypomniałem sobie, co było jednak ciężkie w tych przygotówkach najbardziej i to, co kiedy chcesz jakby taką grę przeżyć na szybko, jest niemożliwe, bo, bo w przygotówka też jest ważne, żebyś sobie po prostu, jak się zatniesz, to sobie odejść, prześpi się z tym, pomyśl, niech ci się to w głowie gdzieś tam wyobrazi podczas i i i może przejść, ale... Ja, tak mam zawsze, ja mam zawsze ten problem z przygotówkami, że yy, tak długo, jak długo gdzieś się nie zatnę, to gram, jestem zadowolony z siebie. A w momencie, w mm -hmm. którym gdzieś się zatnę i chodzę 5 minut, 10 minut, do 15, pół godziny, to wtedy ja czujesz że wiesz, tracę czas, nie mogą spać na rozwiązania i wtedy mnie kusi sięgnąć tak. po solucję. A jak już pierwszy raz sięgnę no. po solucję, to potem za każdym razem ten czas... To już jest z górki, to potem, tak. Znaczy, wiesz, sięgnę, to potem zaciąłem się, nie mogę czegoś rozwiązać przez 50, eee, to, to od razu. I wiesz, w tym tak, momencie tak. a granie z solucją, to równie dobrze mógłbyś obejrzeć po prostu walkthrough na YouTube, więc yy, no to prawda, to prawda. Chociaż jest taki element, że jak powiedzmy przynajmniej dajesz sobie tak 5 minut zanim się po tą solucję, to jest zawsze jest tak, że pewne rzeczy robisz jednak, okej, okay, tu się zacząłem, ale tu, aha, a, tu już wiem, to tu już dalej robię i wiesz, i zawsze to jest tak, że potrzebujesz ten i te solucje tak naprawdę po to są, żeby sobie tak właśnie w takich kluczowych, znaczy problemach, z takimi problemami, które, które są wyjątkowo no, trudne do rozwiązania, no żeby sobie trochę z tym pomóc, nie? I, ale ja bardziej lubię właśnie takie przygodówki, które są stylizowane na, na klasyczne jak na przykład Anavout yy, od Wadget Games, ale one mają, no tam nie ma tak ani dużo przedmiotów, ani nie są skomplikowane, wiesz, to miejsce są dosyć ograniczone, tak, także po prostu jesteś w stanie, nawet jakbyś chciał kombinować wszystko na wszystkim, no nie w pewnym momencie wpaść na to rozwiązanie, a, a i tak mimo wszystko są dużo bardziej logiczniejsze i na przykład w Unavowed mi się bardzo płynnie gra, i, I to jest gra, która mnie pod tym względem, właśnie pod względem rozgrywki, bardzo satysfakcjonuje. No, w przypadku Larego, tak jak mówię, no, to jest fantastyczny powrót do, do korzeni, fantastyczna gra, do której, przy której chyba palców nie maczał e, Alo, e, ale e, no, to, jest, to jest taki nie tylko duchowy spadkobierca, ale to jest naprawdę godna e, kontynuacji, znaczy godna gra, e, Bycia spadkobiercą y, serii Naprawdę polecam w ogóle, Allo, nie wiem czy słyszałeś, a na pewno słyszałeś y, Postanowił sprzedać kody źródłowe Gier, nad którym pracował I właśnie między innymi y, pierwszy i lary to wylądowało na, na ebayu Jak sprawdzałem parę dni temu To to były ceny chyba za, za, za komplet y, Znaczy z każdej gry, tak? Około 10 tysięcy dolarów, więc szybką gotówkę. Troszeczkę do... zabójcza cena. Tak, tak, tak, tak, tak. No ale to jest tylko taki, wiesz, moim zdaniem, to powinno trafić do jakiejś, nie przepraszam, do muzeum, nie I historii gier, dlatego że to jest, no ar ar rodzaju artefakt. Nie? A grałeś Steelrad. Nie grają w Steel Rats, w sobie. <śmiech> <śmiech> nawet mi... na, na, na Pixel Heaven nawet na Pixel Heaven widziałem, widziałem gameplay kawałek, ale, ale absolutnie nie grałem w ogóle nie miałem, nie miałem czasu przez tego, bo to też jest tutaj multi i przez w no, ja... którego już tam mhm. dużo, dużo no, Stiraz to jest gra, która od razu mi się wrzuciła w oczy na, na Pixelu, ale ze względu na, na ten, tą wystawę na, na, na sposób prezentacji tej gry bo jak pamiętasz, tam był taki robot zmontowany, zespawany do jakichś części metalowych z ekranów wydających monitory CRT i tam właśnie było widać i zwiastun rozgrywkę można było zagrać i to super wyglądało, nie? I, I to jest taka chyba postać, o ile się nie mylę, jednego z, z, z przeciwników w samej grze. No a a Styliac to jest y, taki mismarz gatunkowy, bo, bo na pierwszy rzut oka y, wygląda jak y, postapokaliptyczne trialsy, czyli takie właśnie motocyklowe. Y, znaczy, chyba trialsy to chyba wszyscy gdzie, nie? Ta Trials Fusion ostatnio chyba część pojawiła. Zresztą w ogóle to studio. Y, te Multimedia, oni chyba zrobili właśnie na, na, chyba na Switcha, nie? Takie U Urban Trials, Freestyle. Mogę się mylić. W każdym razie, na pierwszy rzut oka to wyglądała właśnie taka gra, gdzie jeździsz motocyklem po jakichś takich rampach, skaczesz i tak dalej, ale później okazuje się, że jest tam element tutaj w cudzysłowie jeżdżonej bi bijatyki, tak? Że nasz może po prostu może odpalić przednią, przedni w jakiś ogień, podpalić gumę i i tam, jak Ghost Rider, prawda, jedziesz i rozwalasz przeciwnik, rozjeżdżasz i yy, możesz walić z półobrotu, obrotu, no nie tam yy, na kole stając i, i, i po prostu no, strzelać, już w jakieś umiejętności specjalne, więc to naprawdę jest bardzo rozbudowane. Też taka, tak, tak, taki, taki, taki, up na motorze, I to, i to jest też świetnie się no, sprawdziło. I to jest, jest też ciekawe, bo yy, mamy kilka postaci. Yy, w tej grze nie ma multiplayera, ale jakby kiedy to na kolejnych etapach, wiesz jakąś postać, to możesz się w, w mnieniu oka do niej przestawić i to też trochę tak funkcjonuje jako twoja liczba żyć. Trochę jak w Starlinku, nie? Że jak w Starlinku yy, jeden z twoich pilotów ginął, to mogłeś go zamienić innym, nie? I jakby kontynuować grę bez wracania do, do punktu, yy, bo jakiś checkpoint już tam do punktu yy, ostatniego zapisu gry. No i, i yy, yy, każdy właśnie z tych, tych motocykli jest trochę inny, prawda, jest, ma jakieś swoje umiejętności specjalne, ma trochę inny motocykl, no, To umiejętność spe specjalne za zdobyte fundusze, punkty, czy jakąś taką kasę w grze można rozwijać. To jest, to jest taka ciekawa gra pod tym względem. Nie? I, I naprawdę do, do ostatniego tego pojedynku, do ostatniego bossa no, gra stawia wyzwania, ale nie jest jakaś frustrująca. I, i jest, to jest bardzo ciekawe, bo jak grasz w takie trialsy, no, to tam jest najważniejsze, że musisz wiesz w jakimś... Że przejechać w ogóle tą trasę, to jest najważniejsze. I czasami są takie trasy, że Uu, bez, bez kilkudziesięciu razy, to jej nie przejdziesz, bo nie wskoczysz, no kilku, jeśli nie zaczesz. No kilkudziesięciu czasem to chyba kilkuset, jak tam czasem widziałem w trasach. Tak. tak, i to jest, i tutaj nie ma takich, no chyba, że chcesz na przykład blokować sobie, albo znaleźć, znajdziesz jakieś takie sekretne miejsca i na każdej tam mapie one są, znaczy, yy, yy. czy znaczy nie mapie, bo w ogóle gra, yy, całe miasto jest podzielone na, na, na dzielnice, a każda dzielnica jest podzielona właśnie na na etapy i, i, i w tych etapach właśnie są ukryte jakieś, jakieś znajdźki, no nie gdzieś tam trzeba wjechać to, to wymaga od siebie tej właśnie takiej tej kociej zręczności, nie? że tam, tam jest trochę więcej potrzebne, potrzebnego sprytu, ale, ale tak w ogóle pierwsze, co rzuca się w ogóle w oczy, to ta, ta, ta, ta niesamowita uprawa graficzna, bo mi się bardzo podoba ten klimat, wiesz, tego tylko dieselpanka jest parę elementów art deco, ale wszystko jest takie w, w takim sosie post-apo, retrofuturystyczne, bo masz te przy dzimniku to masz takie kroczące maszyny, takie roboty z głowami właśnie z tych lepionych tych monitorów CRT, bo to jest jakaś... Ja nie do końca właśnie śledziłem, bo to było najlepsze, że tam jest fabuła i ona jest bardzo interesująca i pojawiają się postacie i one mają swoje kwestie dialogowe i są takie mniejsze filmiki przewnikowe, ale przyznam się, że w ogóle mi ta fabuła nie porwała, jakby nie śledziłem jej no tam jest taki motyw właśnie, że, że świat został zaatakowany przez tą obcą rasę, nie wiem, robotów takich zbudowanych ze złomu i ty jakby, no, stawiasz im opór, nie? Coś tam musisz rozwajać, coś zrobić i, i tam w pewnym momencie, prawda, no, chcesz doprowadzić do tego szczęśliwego zakończenia, żeby ci ludzie, którzy są gdzieś tam ukryci w tych, tych bunkrach, gdzieś żyją bardziej pod ziemią, żeby mogli prawda, y, w końcu jakby wyjść, prawda, na, na powierzchnię, no, ale to jest jedna rzecz. I... i y, tak mówię, wszystko w tej grze mi się podobało do momentu ostatniego bossa, który moim zdaniem jest bardzo źle zaprojektowany, bo to jest właśnie taka długa, żmudna walka, dwuetapowa. Najpierw właśnie musisz zjechać takiego, to jest taki potężny, nie wiem, bulldozer robot, nie, taki, taki taki, robot, który ma odnurza, nie, i tam gdzieś wali po, po tej mapie, gdzieś tam coś, coś kombinuje i to jest taka bardzo powtarzalna, żmudna walka i ona później ma taki drugi etap, w którym jest tylko jedna czwarta energii bossa, ale on bardzo szybko się regeneruje. Wali do ciebie takimi atakami, które jest bardzo trudno ominąć. Jednocześnie, właśnie przez to, że się reaguje, ty musisz go szybko atakować. I ja nie byłem w stanie, nie, nie wiem, gdzie robiłem błąd, zadać mu tyle obrażeń, żeby to żeby to. I, I po wielu, wielu próbach musiałem sobie to, to odłożyć, I, i może kiedyś wrócę do tego bossa, ale to jest autentycznie ostatni moment że i minutę po tym. Nie można, nie wiem, zmienić poziom trudności na ten sam moment albo coś. Bo nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem i może nawet jest, no ale ja grałem na tym normalnie i na... przez całą grę jak grasz, to nie czujesz tych wyzwań, bo tam jest parę takich elementów, żeby się, że musisz z jakimś takim trudniejszym przeciwnikiem e, walczyć, ale autentycznie nie było ani jednej chwili, że miał jakieś problemy. No, oczywiście, wiesz, czasami ci ktoś zginie, bo bo, bo gdzieś tam, e, wiesz, no wszystko się może tam zdarzyć, no, ale jak już masz tych czterech takich jestów apokalipsy, to. Zawsze masz te, te, te, te życia w zapasie, no nie? A sama, no mówię, no walka jest bardzo przyjemna. Mi się bardzo podobał tak, taki punk. On ma taki taką broń specjalną, że rzuca taki haczyk i on jakby trzymał na, jak, trochę jak na wędce, no nie? Na, albo na jakiejś gumie, prawda? Przyczepiał się do, do przeciwnika i oczywiście ta guma tak działa, że w końcu e, przyciągała cię do niego, do przeciwnika. Zarzucałeś ten hak i e, mogłeś, prawda, rozjechać go i, i zadać dużo, dużo broń. I, jakby jest dużo fajnych elementów w tej grze, ale tego ostatniego bossa to ja po prostu, e, znaczy jeszcze nie wybaczę, ale wolałbym, żeby e, trochę to inaczej wyglądało, bo, bo jakby to była taka kropelka dziegciu, która mi troszeczkę popsuła tą beczkę miodu. I e, zdecydowanie chciałbym polecić styrat wszystkim, e, którzy, którzy jakby szukają jakby takiego poziomu świeżości w, w, w glach platformowych z tym twistem e, Trials ale właśnie przestrzegam przy tym ostatnim bossem, żeby się nie fryzować. Ale to jest, jest naprawdę bardzo fajna, yy, dobra, interesująca gra i ona jest, yy, ona jest bardzo ciekawie przemyślana, tylko że ja myślę, że po prostu trzeba ją kilka razy przejść, żeby te wszystkie smaczki o, poodkrywać, bo, bo tak jak mówię, pierwsze przejście bardzo dużo czasu się nie zajmuje, to nie jest gra długa. Ale dopiero kolejne, kiedy stawiasz sobie dodatkowe wyzwania, mogą ci dać więcej satysfakcji, możesz tam więcej rzeczy odblokować, przede wszystkim właśnie te takie... Yy, jakieś odkryć miejsca, które wcześniej były były ci niedostępne, no bo tak jak mówię, no bardzo przyjemnie siedzieć. no sama satysfakcja tego, że gdzieś czasami jakimiś zawiasami, jakimiś rampami, do górnogami musisz jeździć, bo coś tam, to jest naprawdę, naprawdę super no, i, i troszeczkę polecam także zarówno styrnaci jak i larego, ja sobie gdzieś tam wrzucam w swoją listę do sprawdzenia w wolnej chwili. Nie? No ale Piotrze, no, yy, przepraszam, że zajęłem tyle czasu. <śmiech> jak to się ale mówi? Się nic to szkodzi. A w co, w co ostatnio grałeś, Piotrze? Ty, do ciebie tak zapytałem. No mówiąc bo... szczerze, to y, y, mało czasu, więc ostatnio to głównie ten battlefield, o którym już mówiliśmy, więc tutaj nie mam nic nowego do dorzucenia mm -hmm. do, do tego kociołka. Tak. I, I coś jeszcze nie, wojna krwi co się No ale to. Wojna krwi skończona, tak, ale też pogadaliśmy o tym, jeśli się nie mylę, tak. Polecam serdecznie. Na konsola wyszła, więc tym bardziej. No to powód, Piotrze, że jednak tak brutalnie zakończę. Wprawda, no, no chciałbym jeszcze porozmawiać o kilku tytułach, ale no, troszeczkę jej liznąłem i bardzo się cieszę i tutaj dzięki y, naprawdę Łukaszowi mogłem poznać y, Starlinka między innymi właśnie i dopiero zacząłem właśnie poznawać, o co jest ten y, szum w y, Falloutie 76, ale to dopiero, tak jak mówię, no, muszę troszeczkę więcej pogadać i o tym na, w następnych odcinkach na pewno no, no, będzie. Wiem, że pewnie jeszcze mógłbyśmy coś jeszcze porozmawiać i tak dalej, ale naprawdę długi nam odcinek wyszedł. O wiarze tak, to, to wszystko to będzie, w, wiesz, będzie w ogóle w, będzie specjalny odcinek właśnie ze spoiler castem, The Last of Us i też będzie tam, tak, i będzie tak. suplement do wiarze, PSVR i bardzo będę chciał o tym porozmawiać. Też zaprosimy może eksperta od vr Ryszarda. Ryszard właśnie pochwalił się ostatnio, że ma też o. HTC Vive. Wireless, tak, czy jak to się nazywa, więc mobile, naprawdę tak, to będzie tak, Tam ciekawe. Go, czy tam Mobile, czy... Więc zakończę tutaj brutalnie, w po tych dwóch i pół godzinach nagrania. Dziękuję ci serdecznie, Piotrze, jeszcze raz za rozmowę, za skomentowanie Game Awards Jeffa, Kiliego. Jeff, Jeff, Jeff, ach ten Jeff, co nam Jeff przygotuje? Kanada taka silnie reprezentowana była na tych Game Awards amerykańskich. Tak, tak to było zabawne I, I pamiętajcie, żeby odwiedzić petkę na stronie www.pancodziennik.pl bo właśnie tam znajdziecie wszystkie te zwiastuny, o których rozmawialiśmy, wszystkich tych nominowanych opisanych, więc naprawdę warto warto zajrzeć. A jak, że znajdziecie to też chwilkę, to wpadnijcie na grupę Fantasmagieli, Fantasmagieria. Pamiętajcie, że jak chcecie dołączyć do grupy Fantasmagierii, to trzeba odpowiedzieć na to pytanie takie, bo to jest warunek sine qua non, dostania się do grupy. Skąd dowiedzieliście się o Fantasmagierii? Odkąd, jak długo już nas słuchacie? Więc na koniec też rzeczywiście bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają najpodcast i czy to finansowo, czy na przykład, tak jak to już kiedyś powiedziałem, kodem nagrę bo wiadomo, że to jest też bardzo, bardzo dobra forma wsparcia na i, I oczywiście w tym odcinku serdecznie dziękuję za, za pomoc Pawłowi i, i Łukaszowi oraz wszystkim tym wspaniałym firmom, które wiedzą, że deweloperom, którzy wiedzą, że Fantasmagieria jest takim jasnym punktem na tym firmamencie podcastów. I pamiętajcie, żeby też wpaść na sonę www.fantasmagieria.net i tyle. No, słyszymy się za tydzień. Hej, cześć. Cześć, cześć.